MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział ósmy Witam serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej wszelkim molom książkowym, pasjonatom książek, wielbicielom dobrej lektury. Mówi Thomas T. J. Lee Dziś chciałbym przedstawić Wam jedną z moich... Hmm, Kolejnych lektur, a trochę się ich zdążyło nazbierać, gdyż miałem pewien delay, lag czy jakkolwiek rzec w nagrywaniu Molium, ale w tymże czasie coś się nazbierało. I między innymi tym czymś są nowe tomy wielkiej, wielkiej sagi o D-Junie, którymi to tomami dzisiaj właśnie chciałbym się przynajmniej pobieżnie zająć. Słów kilka przyswojowych powiedzieć, gdyż jest to szczególny czas, w którym powiem zamknąłem następną autonomiczną djunową trylogię. Trylogię z uniwersum djuny. No ale żeby się bardziej nie rozgadywać na ten czas, to jeszcze słówko na temat około książkowych smaczków. W dzisiejszym w epizodzie Molium powrócę na chwilę do zagadnienia audiobooków książki słuchanej, gdyż mam, mam coś istotnego do ogłoszenia, coś co może również robić dużą, a może nawet bardzo dużą różnicę, coś z czego jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany więc jest to na swój sposób nawet swego rodzaju celebracja dla mnie w dzisiejszym epizodzie Molium. Także, także mam dzisiaj o czym opowiadać, no ale zacznijmy od wielkiej, wielkiej diuny. Jeżeli chodzi o diunę, to tak um, słowem takiego bardzo ogólnego wstępu, czym w ogóle diuna jest, a było już o diunie, w którymś z wcześniejszych rozdziałów odsyłam. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana science fiction takim pełnokrwistym, <śmiech> um, Duna jest bowiem serią powieści science fiction um, stworzoną pierwotnie przez Franka Herberta w formie książek, Takich sobie sześć tomów, bardzo ładnie wydanych w Polsce przez wydawnictwo Rebis. Co ciekawe o tych sześciu tomach, to to, iż nie jest to zamknięta całość. Autor nie zdążył zakończyć tego cyklu. Na szczęście jednakowoż praca nad owym została podjęta ponownie przez jego syna we współpracy z jeszcze jedną osobą, Kevinem J. Andersonem, znanym Ty ówdzie, również z innego wielkiego uniwersum Gwiezdne Wojny. Ale i nie tylko. Ten Kevin J. Anderson to jest w ogóle taka dosyć interesująca i kontrowersyjna na swój sposób postać, gdyż czasem śledząc Wikipedię traktującą na jego temat, zadaje sobie pytanie, czego nie napisał w gruncie rzeczy. Gdzie, gdzie jeszcze <śmiech> nie włożył swoich paluszków czy maszyny do pisania jakkolwiek rzecz, w każdym razie no, miałem pewną konsternację jak tak zacząłem się wczytywać w szczegóły na temat owego Kevina Andersona konsternację pod tytułem czy aby nie mam do czynienia z takim rzemieślnictwem gdyż niepokoiło mnie jak wiele, wiele on napisał rzeczy i w którymś momencie zacząłem sobie zadawać takie pytanie, czy aby właśnie to nie jest takie rzemieślnictwo, czy to nie jest taka masówka dla pieniędzy, czy to nie wyszło mu w krew, że w gruncie rzeczy on mógłby pisać o czymkolwiek. jest tak wyrobiony literacko, w cudzysłowie, może bardziej w kwestii warsztatu, bardziej w kwestii jakiegoś takiego marketingu, czyli w kwestii umiejętności pisania czegoś, co będzie się sprzedawać, Pomyślałem sobie, że być może on jest tak wyrobiony w pisaniu czegoś takiego, że w gruncie rzeczy tu może pisać wszystko. Może partycypować w każdym uniwersum, w gwiazdnych wojnach w Dune, ale gdzieś tam napisał coś dla Archivu Mix, znanego lub nie dla ciebie, i jeszcze prawdopodobnie do innych rzeczy. Więc, hmm kiedy myśleć z drugiej strony o autorach, którzy specjalizują się w tworzeniu czegoś oryginalnego czy unikatowego, o autorach, którzy stworzyli, um, stworzyli wielkie, charakterystyczne rzeczy, to może pojawić się takie pytanie otwarte, czy osoba pokroju Kevina J. Andersona jest w stanie godnie partycypować um, dorobku tych autorów, w rozbudowywaniu tegoż, czy to będzie godna partycypacja, godny udział, czy, czy to, co napisze taki Kevin za Diuny powiedzmy, dla Wszechświata Diuny czy to będzie można uznać za godne, za Dune'owe, za wystarczająco charakterystyczne Dune'owo, że tak powiem, czy też będzie to, czy też właściwie, gdyby zmienić nazwiska, nazwy własne, nomenklaturę całą, to można by właściwie zrobić z tego jakiekolwiek inny uniwersum. I szczerze mówiąc, ja osobiście nie mam na to odpowiedzi, albo nie mam na to odpowiedzi jeszcze. Nie wyrobiłem sobie na temat Kevina jeszcze jakiegoś takiego zdania, które byłoby dla mnie komfortowe innymi słowy nie zyskałem wystarczającej pewności to nie jest tak, że wątpię w jego umiejętności literackie to jest tylko coś takiego, że widzę ile on napisał ile napisał bardzo, bardzo różnych rzeczy i właściwie są to rzeczy są to jakby z tego rodzaju zapożyczenia czyli udział w tak naprawdę kreacji innych autorów bo pisanie dla duny to nie jest tworzenie od podstaw, to jest, to jest bardziej umiejętność pewnego empatycznego wcielenia się w pewną właśnie nomenklaturę, w pewną filozofię, w pewien wielki koncept, w pewne uniwersum. To jest, to jest umiejętność empatycznego wcielenia się w to wszystko oraz aktorskiego partycypowania, czyli takiego aktorstwa, zagrania jakiejś roli w tym wszystkim. Um, ja raczej nie czytałem jeszcze niczego innego Kevina, więc trudno mi się odnieść, właściwie nie mogę się odnieść do tego, czy można by właśnie jego wszystkie prace tak uogólnić i powiedzieć, że w gruncie rzeczy to mogłoby być jedno i to samo, tylko zmienia się na żywnictwo trudno mi rzec i jestem szczerze mówiąc ciekaw opinii osób, które znają jego dorobek bardziej, zdecydowanie bardziej ode mnie. Natomiast ja tak jakby na starcie z zasady niejako mam pewne wątpliwości, kiedy widzę, że ktoś napisał tak wiele, tak bardzo różnych rzeczy, tak często podspinając się pod dorobek innych autorów. Um, przypomina mi taka osoba wówczas kameleona. I zadaję sobie pytanie, czy kameleon jest w ogóle w stanie być um, wiarygodny? Czy jest w stanie być charakterystyczny? E, czy jest w stanie być oryginalny? Czy to tylko będzie imitacja? słabsza, lepsza, ale nadal imitacja. Czy będzie to wystarczająco dobre, innymi słowy? Czy też jednak będzie bardziej takie płaskie, bardziej takie neutralne? Hmm. Kwestia otwarta. Dygresja na temat Kevina J. Andersona. Póki co, tak czy owak, moje doświadczenie z Duną z tomami tworzonymi przez Kevina we współpracy z synem Franka Herberta, Moje doświadczenie jest w porządku. Nie narzekam, zdecydowanie nie narzekam. Nawet w którymś momencie powiem tobie, że stwierdziłem, iż, iż miło mnie zaskoczył Kevin i, i syn Franka. Miło mnie zaskoczyli tym, że udało im się mnie pozytywnie poruszyć. I w tamtym punkcie czasu myślałem, że może jednak nie jest tak źle z tymi kontynuacjami diuny. Um, może jednak nie jest tak źle z, z tym zagadnieniem oryginalność versus imitacja. Hmm. No ale później znowu, praktycznie znowu czytając dalsze tony diuny, dalsze i dalsze yy, zacząłem odczuwać to jako taką... jakby to rzecz rzemieślniczą pracę. Właściwie to, żeby zyskać pewność, na ile to jest rzemieślnicza praca, a na ile artyzm, taki oryginalny, autentyczny artyzm, unikatowość, żeby zyskać tą pewność względem tego, potrzebowałbym prawdopodobnie jeszcze raz, na świeżo, teraz, zaraz, przeczytać sześcioksiąg Franka Herberta, żeby tak jakby móc od razu to jedno z drugim porównać. W celu wykrycia ewentualnych różnic. W celu odpowiedzi na pytanie, czy czytając Franka miałbym podobne odczucie takiej przygodówki po prostu, płaskiej, y przewidywalnej na swój sposób rzemieślnictwa wspomnianego. Czy miałbym takie odczucia, czytając Franka? Nie mam pewności. Nie mam pewności i nie mam nawet intencji powracania do, do sześcioksięgu tylko po to, żeby to sprawdzić, ale chciałem się podzielić takimi swobodnymi refleksjami na temat, na temat osób piszących w taki sposób, że kojarzy się to rzemieślniczo. Mi się tak kojarzy rzemieślniczo, um, kiedy widzę właśnie, że ktoś ma bardzo dużo pozycji napisanych i są to pozycje, które tak naprawdę partycypują w, w twórczości innych autorów, czyli jakieś takie, w cudzysłowie, podpinki, podpinanie się pod, pod kreację innych osób pod coś, co zostało już wymyślone, stworzone od podstaw przez kogoś innego. Takie aktorstwo. Jest to jakiś ciekawy koncept. Jest to na pewno dobre pod tym kątem, że zyskujemy w ogóle możliwość, możliwość kontynuacji przygody w obrębie danego uniwersum, kiedy na przykład nie byłoby to możliwe z jakichkolwiek innych. Przyczyn. No, w przypadku Diuny Franka, przyczyna jest oczywista. Frank zmienił, zmienił miejsce zamieszkania, że tak powiem, przeprowadził się, opuścił ten plan egzystencji i gdyby nie Kevin i jego syn, syn Franka, no to świat Duny mielibyśmy w gruncie rzeczy zamknięty. No ale dzięki temu, że zdecydowali się popracować nad tym, zdecydowali się tworzyć nowe domy i to tak, że tak powiem, obficie, z rozmachem, no to fani, diuny mają, mają w co się angażować i ja osobiście jako właśnie taki fan jestem również dosyć zadowolony i żeby było jasne, tak w ścisłości, nie jestem krytycznie nastawiony do, do pracy Kevina Andersona czy nawet do Briana Herberta, bo on też sporo tam napisał, prawdopodobnie również jakieś bardzo zróżnicowane rzeczy. Nie jestem do tego nastawiony krytycznie, mam jedynie pewne wątpliwości. Niemniej jednak moje doświadczenie z diunami ich autorstwa jest w porządku. Jest w porządku i ja nie jestem, nie jestem zawiedziony, mam jakiś fan z tego, czerpię przyjemność. Jestem pod wrażeniem rozmachu fabuły tych dalszych tomów. Ta fabuła nie jest dla mnie nudna. Jest przede wszystkim pełna zwrotów akcji, takich niespodziewanych. Co zabawne w tym wszystkim, to, że główną przewidywalnością tych dun stały się dla mnie właśnie te zwroty akcji, czyli, czyli to, że właściwie to nigdy nie mogę być pewien logicznych przewidywań mojego umysłu na temat fabuły zawarty w tych tomach Duny, Kevina i Briana. Dlatego, że nie jeden raz, czytając te tomy, doświadczyłem już takiej sytuacji, w której to, co wydawało się, że będzie, że pójdzie daną drogą, zostało w ogóle w którymś momencie poddane ostremu zakrętowi i poszło w zupełnie innym kierunku, zupełnie inaczej zostało to wszystko ułożone i to jest rzecz, którą na dzień dzisiejszy może nie tyle najbardziej cenię w tych diunach Briana i Kevina, ale która daje mi najwięcej fanów z tego, jak na takim rollercoasterze. Lektura takiej diuny potrafi dawać mi fan zdecydowanie, kiedy ja nigdy nie wiem, w którym momencie zostanę totalnie zaskoczony. To nie będzie tylko zaskoczenie, tylko będzie to totalne wręcz zaskoczenie, co ma dla mnie walor zdecydowanie rozrywkowy po prostu. Robi to, potrafi robić niejednokrotnie na mnie efekt wow. Takie coś totalnie nieoczekiwanego. Kiedy autorzy budują um, w czytelniku, w podstawy do tego, żeby czytelnik myślał w pewien określony, logiczny, przyczynowo-skutkowy sposób i kiedy czytelnik zdąży się już ugruntować w tym sposobie myślenia, to nagle bach i zostaje totalnie przekierowany eee, taki taki zimny prysznic, czy no, totalny zwrot, totalny zwrot jest niesamowity, nagle wstrząs taki totalny i idziemy w zupełnie innym kierunku Odkrywamy, że, że autorzy zrobili naprawdę niezwykły koktajl z tego wszystkiego, i, i zadajemy sobie pytanie: no dobra, no to co teraz będzie? Co teraz będzie z tym wszystkim? Jeżeli chodzi o trylogię, którą aktualnie skończyłem, Dium, to gdzieś w obrębie tej trylogii, w którymś momencie właśnie zadawałem sobie takie pytanie no, to co teraz będzie z tym wszystkim, skoro tak to zostało opracowane, skoro autorzy zdecydowali się usunąć w którymś momencie pewne kluczowe postacie to ja jako czytelnik nie widziałem zdecydowanie, nie dostrzegałem wówczas kandydatów na ich miejsce stąd Usunięcie tych postaci wielce mnie skonsternowało, gdyż zadawałem sobie takie pytanie, no to co teraz? Co oni zamierzają z tym zrobić, jeżeli filary, jakby legendarne filary tej trylogii całej, tak się wydawało, zostały po prostu usunięte. To co teraz? Jak to zostanie rozwiązane? Bo w gruncie rzeczy to zostało jeszcze, zostało jeszcze wtedy, w tamtym punkcie, kiedy usunięto te filary, tych części głównych, kluczowych postaci, to zostało jeszcze sporo treści w obrębie tej trylogii do przeczytania. I, I ta spora ilość treści, która była przede mną, stanowiła wielką kontrowersję. No bo jak to? Bez tych kluczowych postaci? No to co tam w ogóle będzie? Co tam w ogóle będzie? O co w tym wszystkim chodzi? Um, I to jest jeden z właśnie z przykładów ilustrujących Tą taką manierę Briana oraz Kevina, czyli autorów tych nowych tomów Uniwersum Dione. Manierę, która polega właśnie na tym, iż autorzy owi często kroć serwują czytelnikowi takie totalne, nieoczekiwane zwroty akcji, dzięki czemu lektura potrafi potrafi być rozrywką po prostu. Potrafi budzić. Budzić od czasu do czasu i to tak nieźle budzić z takiej drzemki przyzwyczajenia. Hmm. No ale dobrze. Miałem, miałem powiedzieć takie kilka słów wprowadzenia do diuny. No to powiedziałem, że jest to saga science fiction, sześciotomowa na początku, czyli mamy oryginalną sześciotomową sagę Franka Herberta, który nie zdążył jej zakończyć, więc jego syn, we współpracy z jeszcze jedną osobą, czyli z Kevinem J. Andersonem, podjęli pracę, której celem było kontynuowanie jakby tego sześcioksięgu, ale nie tylko. Dlatego, że tak naprawdę dopisane zostały yy, trikuele do tego wszystkiego, czyli czyli tomy opiewające fabułę dziejącą się w czasie poprzedzającym czas sześcioksięgu oryginalnego. Sporo tego zostało stworzone do tej pory, być może jest stworzone nadal. W tym zostało jakby został stworzony ciąg dalszy tego sześcioksięgu, czyli właściwie być może najbardziej oczekiwana rzecz we wszechświecie Diony. I tutaj taka niespodzianka w ogóle, gdyż ja osobiście starałem się um, czytać Dune w kolejności. Kolejność lektury, jaką obrałem sobie przy Dune, to była, jest nadal kolejność publikacji poszczególnych dalszych tomów, poszczególnych cykli. I jakoś tak dawno temu zapoznawałem się z tą kolejnością na Wikipedii. Na tyle dawno, że zdążyłem zapomnieć tam szczegóły. I utworzył mi się taki pogląd w umyśle, że ta najbardziej oczekiwana część Krzechświata Duny czyli kontynuacja sześcioksięgu, tak zwana Duna 7, to ona będzie gdzieś tam na końcu umiejscowiona, czyli zanim dojdzie się do tej Duny 7, to trzeba będzie przejść przez całe statko prequeli, nie wiadomo czego jeszcze, czy jakichś tam uzupełnień sześcioksięgu, które też istnieją uzupełnień wykorzystujących pewne, pewne luki fabularne w obrębie sześcioksięgu. Trzeba będzie przez to wszystko przebrnąć, zanim dojdzie się do Dune 7. Jakoś tak sobie myślałem. Coś mi kazało tak myśleć kiedyś. Um, albo z biegiem czasu nabrałem takiego fałszywego przekonania. Mówię fałszywego, gdyż niedawno stosunkowo odkryłem, że to nie jest do końca tak. Mianowicie, że właśnie teraz, znaczy wracając jakby do opracowania wikipedii na temat kolejności publikacji poszczególnych tomów, z wielkim zaskoczeniem odkryłem, iż po trylogii, którą aktualnie zakończyłem czytać, jest właśnie DIUNA na 7. Od razu. I to, to praktycznie totalnie mnie zaskoczyło, szczerze. I to powiem wam, powiem tobie, iż było i jest dla mnie dosyć przyjemnym zaskoczeniem, gdyż ja do tej duny siedem, dosyć nie mogłem się doczekać. Gdy, gdyż gdyż prześciał ten istniejący sześcioksiąg Franka Herberta pod koniec swojej fabuły on się dosyć rozkręcił i to tak dosyć intrygująco rozkręcił. Tam się pojawiły rzeczy, które były dla mnie dosyć kontrowersyjne jako dla fana Dune, który właśnie przebrnął, przestudiował całe te sześć tomów. Rzeczy takie, które pojawiły się ni stąd, ni zowąd i które, które dla mnie stanowiły wielką kontrowersję, taki wielki, wielki znak zapytania. I dlatego perspektywa zapoznania się z ciągiem dalszym jest dla mnie dosyć, dosyć ekscytująca. Dlatego, że tak sobie myślę, tak przypuszczam, że być może w tej kontynuacji zostanie to wszystko sensownie zgłębione. Będzie innymi słowy sporo nowego, ale takiego nowego, nowego przez wielkie N, czyli nie po prostu kontynuacja tego, do czego przywykliśmy, tylko coś zupełnie nowego, nowe koncepty. Nie wiem, czy faktycznie zostało to tak potraktowane, czy Dziu na siedem jest dużo inna, jeżeli chodzi o fabułę, czy jest tam dużo nowych pomysłów, znacznie odmiennych od tego, co było wcześniej w sześcioksięgu. Jeszcze tego nie wiem, ale pamiętam, że koniec jakby sześcioksięgu, jego końcowa faza nadmieniła, zarysowała jakby te nowości, możliwość zaistnienia czegoś. I tutaj wielki wielokropek, wielki znak zapytania, jedna wielka niewiadoma, co to będzie, to coś nowego. Gdyż, gdyż w księgu właściwie nie zostało to nazwane, nie została udzielona odpowiedź na to pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Hmm. No ale wracając do, do Dune'y i do konkretnej trylogii, ja może aż tak detalicznego, czy, czy może więcej nie powiem na temat wprowadzenia do ponad y. ponadto, że to jest po prostu saga science fiction, tak jak już powiedziałem. Ktoś napisał sześć tomów, ktoś zaczął dopisywać nowe. Tak bardzo lakonicznie, bardzo lakonicznie, ale myślę sobie, że, że dedykuję DUNOWOŚĆ MOLIUM dla wszelkich DUNy fanów, którzy są tak naprawdę w temacie. Um, jeżeli nie jesteś w temacie, to bardzo zapraszam do odsłuchania poprzedniego, jednego z poprzednich rozdziałów MOLIUM, gdzie, gdzie o DUNie mówię jakby tak bardziej generalizując od początku na temat fabuły i tak dalej tym podobne. A dzisiaj konkretna trylogia i żeby już nie robić dalszych wstępów i dygresji, to jest to cała trylogia, którą ja zwykłem sobie nazywać trylogią dżihadu, gdyż jej oficjalny tytuł, który prawdopodobnie brzmi Legendy Diony jakoś tak nie za bardzo ilustruje treść, fabuły, tego konkretnego cyklu. Więc ja sobie zwykłem nazywać tą trylogię trylogią dżihady, i zaraz wiadomo o co chodzi. <śmiech> dżihad. Wielka rzecz. <śmiech> Chociaż tak naprawdę bardziej precyzyjnym byłoby określenie wojna z maszynami. Wojna z maszynami, bo jeszcze dżihad to tak niewiele mówi. Dżihad, hmm. wojna oparta na religii no niekoniecznie można się domyśleć, domyślić, że chodzi o wojnę z maszynami. Wojna z maszynami to jest w obrębie całego uniwersum Dune rodzaj dla mnie osobiście takiego smaczku, takiej dużej ciekawostki, gdyż jest to taka dunowa wersja takiego literackiego motywu konfliktu ze sztuczną inteligencją, który wielokrotnie był już eksploatowany. Widzieliśmy Matrix i kojarzymy Matrix. Widzieliśmy Terminatora i kojarzymy Terminatora. Nawet gdzieś tam jakieś takie po drodze, półśrodki, typu Robocop, czyli półśrodki nie tyle, nie tyle sztuczna inteligencja, co cybernetyka, co androidy, co człowiek, który w sporej mierze jest już zmechanizowany, czyli którego ciało zostało w sporej mierze styningowane, organy powymieniane na jakieś mechaniczne odpowiedniki i wielkie wyłaniające się z tego pytanie o esencję człowieczeństwa, o definicję tegoż. Czyli mamy tego robokopa, mamy gdzieś tam po drodze opowiadanie Izaka Asimowa, też o Izaku Asimowie niedawno opowiadałem w Molium i w w jednym z opowiadań w zbiorku, jaki to był tytuł tego zbiorku? Świat robotów, tak, w Polsce. Świat robotów w zbiorach wydanych w dwóch częściach. W jednym z opowiadań zawartym w, tych, w tym zbiorku jest przedstawiona ta problematyka esencji człowieczeństwa. Czym jest właściwie człowiek? Czym jest istota myśląca? Świadoma istota myśląca? Czym się różni człowiek od robota? Gdzie jest tak naprawdę prawdziwa granica, prawdziwa różnica, na czym polega? To wszystko gdzieś tam jest po drodze. Więc, więc sztuczna inteligencja, konflikt ze sztuczną inteligencją, czyli coś, co się wydaje w ogóle być, być takim oczywistym następstwem jej istnienia. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o Izaka Asimowa, to Unikatowość jego twórczości polega na tym, między innymi, że on być może jako jedyny, a przynajmniej we wstępie chyba tak wspomina, we wstępie do świata robotów, myślę, że mógł wspomnieć o tym, że jako jedyny lub jeden ze zdecydowanie niewielu, już teraz nie jestem pewien, obrał taką mm, taktykę, czy po prostu filozofię podejścia do, do robotów, do sztucznej inteligencji nie w demoniczny sposób. Nie sytuując tejże jako definitywnego wroga ludzkości. Nie robiąc od razu takiego oczywistego ciągu dalszego w formie mamy sztuczną inteligencję, no to mamy konflikt, mamy wojnę, mamy zagładę. Trzeba się teraz tej sztucznej inteligencji jakoś pozbyć. Ludzkość jest pod okupacją, pod, pod opresją i, i trzeba się z tego jakoś teraz wykraskać, złe maszyny i takie tam rzeczy. Hmm. To u Izaka jest jakiś oddech od tego, jest jakaś ulga, jest jak, jakaś oryginalność, bo nie mamy tego demonizowania. Natomiast jeżeli chodzi o Djunę, no to oj, no niestety, albo niestety w diunie dostajemy kolejny negatywny scenariusz tak naprawdę, czyli sztuczna inteligencja, no to od razu konflikt. Konflikt musi być to ciekawe zagadnienie potencjalnie, potencjalnie interesujące zagadnienie filozoficzne. Dla czego, dlaczego obrano czy obiera się często nadal jako oczywistą konsekwencję istnienia sztucznej inteligencji konflikt. Konflikt pomiędzy tąże, a ludźmi. Dlaczego tak to się często widzi? Dlaczego tak musi być według wielu? Hmm. Bo mam przeczucie, że odpowiedź wcale nie musi być oczywista pod tytułem, że sztuczna inteligencja po prostu jest zła albo odbija jej na punkcie własnego perfekcjonizmu. Czy tego, że jest po prostu lepsza od ludzi i potrzebuje coś z tym zrobić, albo, albo marzące władzy, czy coś. Jakoś mam przeczucie, że odpowiedź wcale nie musi być taka oczywista. No ale nie będziemy szli w tym kierunku dzisiaj, tylko chciałbym, chciałbym trochę porozmyślać na temat tej Dune'owej wersji motywu konfliktu ludzi z maszynami. Ja powiedziałem, że to jest dla mnie, czy był, bo już skończyłem tę trilogię na szczęście, powiedziałem, że był to dla mnie smaczek z dunowym uniwersum. Dlaczego smaczek? Dlatego, że w Dune'ie jako takiej zauważyłem, iż istnieje sporo Oryginalnych, unikatowych pomysłów, o czym też już opowiadałem w Molium wcześniej. Przez co Duna stała się dla mnie nie tylko kolejną powieścią o science fiction, co czymś naprawdę oryginalnym, a ja sobie oryginalność bardzo cenię w powieściach, w science fiction szczególnie. Oryginalność, czyli że ktoś pokusił się o stworzenie czegoś samodzielnie, o stworzenie konceptu autorskiego od podstaw, a nie po prostu o kalkę, kopii, klej, gdzie zmienimy tylko nazwę statku, ale cała reszta będzie właściwie zgodna z całą większością tego, co już jest obecne, czy było wcześniej na rynku. Hmm. Oryginalność coś charakterystycznego tylko dla danego autora. I jeżeli chodzi o Wszechświat Diony, to fakt, faktem jest tam sporo w moim odczuciu takich unikatowych, charakterystycznych pomysłów, konceptów. Um, nie będę teraz przypominał wszystkich, czy robił jakiegoś takiego zestawienia, ale powiem tylko o jednej rzeczy, która dosyć mnie zaskoczyła, a mianowicie brak tak zwanych obcych. To już w ogóle było dla mnie duże zaskoczenie. Brak obcych, bo mamy z jednej strony ludzkość w dalekiej, dalekiej przyszłości, która już zdążyła zeksplorować wiele, wiele planet i układów. Kosmos, kosmos, wszechświat, która jakby opanowała technologię zaginania przestrzeni, tych skoków nad czy podprzestrzennych, jak to woli, czyli podróżowania na ogromne odległości. I jakby szmat przestrzeni odkryła, skolonizowała, posiadła, ale z drugiej strony nie ma w tym wszystkim w ogóle komponentu innej inteligencji niż ludzka, pomijając te myślące maszyny, tą sztuczną inteligencję, którą ludzie stworzyli, to innych gatunków, innych cywilizacji, tak zwanych obcych nie doznałem jeszcze w Unii. Być może gdzieś tam są, o czym jeszcze nie wiem. Natomiast do tej pory jeszcze nie doznałem czegoś takiego i to osobiście mnie dosyć zaskoczyło, bo tak wcześniej w science fiction to na każdym kroku, co czytałem, czy oglądałem, to widziałem tych obcych, obcy tacy inni, jeszcze jakieś tam koncepty, bardzo zróżnicowane. Natomiast tutaj nie ma, nie ma po prostu, ludzkość bardzo, bardzo się rozrosła, ale z drugiej strony nadal jest tak bardzo samotna. Hmm. Wielkie zaskoczenie dla mnie. No ale wracając do, do sztucznej inteligencji i konfliktu ze sztuczną inteligencją. Hmm. To tak woli przypomnienia, jeżeli chodzi o sześcioksiąg Franka Herberta, to kiedy jeszcze czytałem ten sześcioksiąg, zwróciło moją uwagę to, że Um, z perspektywy ludzkości żyjącej w tamtych czasach, czyli w czasie księgu, istniało zamierzchłe zdarzenie historyczne wielkiej wagi, które pomimo tego, że zdarzyło się bardzo dawno temu, odcisnęło na ludzkości tak duże piętno, iż ludzie stali się na tym punkcie bardzo wrażliwi. I ta wrażliwość przetrwała. Chociaż, chociaż część frakcji ludzkości jakoś to omijała i i nie trzymała się tak restrykcyjnie pewnych rzeczy, które sobie postanowiono kiedyś tam po tamtych wydarzeniach traumatycznych. Bo po tamtych traumatycznych wydarzeniach, a, a mowa tak naprawdę o tym konflikcie, który w, w perspektywy z perspektywy księgu był zamieszką zamierzchłą przeszłością, to po, po tamtym konflikcie z myślącymi maszynami ludzkość Postanowiła sobie pewne rzeczy. Między innymi postanowiła sobie absolutnie nie powracać do konceptu um, rozwijania inteligencji sztucznej, do rozwijania inteligencji komputerów, maszyn itd. Um, no ale były tam frakcje, później dowiadujemy się z biegiem czasu, że były frakcje, które troszeczkę tak jakby przez palce na to spoglądały. Niekoniecznie trzymały się tego tak ściśle, ale generalnie. Generalnie to było taki niemalże tabu. Ja odniosłem takie wrażenie, że, że w rzeczywistości sześcioksięgu to było taki niemalże tabu. Sztuczna inteligencja, myślące maszyny, żeby w ogóle cokolwiek szło w tym kierunku. Ta trauma, która miała miejsce w tej zamieszkłej przeszłości, była na tyle silna, że ludzie zdecydowanie. Nie tylko nie chcieli do tego wracać więcej, ale nie chcieli w ogóle ryzykować, żeby cokolwiek podobnego mogło się w przyszłości narodzić. Więc potrzebowali pewnej stanowczości. Hmm. Nie będziesz czynił maszyn na obraz i podobieństwo umysłu ludzkiego. Takie przesłanie gdzieś tam Narodziło się z tej traumy. Więc w czasie mojej lektury Sześciu Księgów dotarło do mnie, na tyle często było to wspominane i na tyle wyraziście, że dotarło do mnie jako do czytelnika, że kiedyś tam było takie wydarzenie, które, no o którym wiele nie wiem, tylko takie ogólnikowe zarysy, ale wystarczająco mocno zostało zaakcentowane to, jak bardzo traumatycznym to wydarzenie było. W związku z tym, no to notowałem sobie to w pamięci i to było ciekawe, że, że gdzieś tam w przeszłości takie coś miało miejsce i ciekawe były tego następstwa, bo znowu, w takim typowym science fiction to mamy technologię. Zwykle. Mam, zwykle mamy technologię, która jest w dodatku na bardzo wysokim poziomie. Natomiast tutaj w uniwersum djuny, w związku z tym, że ludzkość po tej traumie postanowiła więcej nie wracać do konceptu sztucznej inteligencji, no to um, ta cała technologia obecna w, we wszechświecie djuny jest inna na swój sposób, czyli no, nie mamy tego komponentu inteligentnego za bardzo. Mamy, mamy jakieś tam inne rozwiązania. Oczywiście to nie jest to nie jest karka średniowiecza tak naprawdę. Technologia jest. Są statki kosmiczne są te um, skoki pod czy nadprzestrzenne. Um, są jakieś ciekawe um, różne wynalazki zapisywania um, powiedzmy myśli, czy, czy um, ciekawa broń, czy jakieś tam mechanizmy defensywne i tak dalej tym podobne. Sporo tego jest, ale, ale z drugiej strony nie ma tej sztucznej inteligencji. Generalnie nie ma pewnych rzeczy. To też jest jakaś tam unikatowość tego nowego wszechświata. No i teraz jako Czytelnik, który zobowiązał się z sześcioksięgiem Franka Herberta, który to sześcioksiąg zawiera w sobie wzmianki zaledwie o, o zamieszłym konflikcie ludzi z tak zwanymi myślącymi maszynami, czyli coś, co mi się definitywnie kojarzyło z Terminatorem. To kiedy dowiedziałem się, że jest cała trylogia, w której wzięto to pod lupę, właśnie ten konflikt, cofnięto się w czasie i wzięto pod lupę cały ten konflikt, jak to było, to ucieszyłem się, bo um, pomyślałem sobie, że może być szansa, że ten konflikt zostanie przedstawiony w podobnie oryginalny sposób, um, z podobną oryginalnością charakterystyczną dla Diuny i tak z góry mogę powiedzieć, że nie zawiodłem się i być może to jest jakaś odpowiedź, albo to jest sensowna jakby podpowiedź, albo wręcz odpowiedź na moją rozterkę dotyczącą tego, czy Kevin Anderson jest w stanie sensownie udźwignąć ciężar odpowiedzialności na linii ciążącej, partycypując we wszechświecie diony. Być może jest to sensowne naprowadzenie yy, na odpowiedź w tej rozterce, kiedy dochodzę do wniosku, że konflikt z maszynami został przedstawiony w moim odczuciu nie jako po prostu kalka Terminatora, Matrixa, czy czegokolwiek innego, tylko, że jednak zostało to uczynione w moim odczuciu, mówię o moim subiektywnym odczuciu, że zostało to uczynione wystarczająco charakterystycznie. No tak, zostało to uczynione wystarczająco charakterystycznie w moim odczuciu. I dlatego dla mnie bądź co bądź to było interesujące doświadczenie doświadczyć takiej nowej wersji motywu konfliktu ludzkości ze sztuczną inteligencją. Hmm. Na swój sposób było to interesujące doświadczenie, gdyż właśnie nie brakowało tam oryginalności. Hmm. I tak mamy te całe trzy tomy dosyć opasłe, które opiewają ten konflikt. Co ciekawe, co mnie zaskoczyło, to to, że te trzy tomy nie, nie zaczynają się od... znaczy ten pierwszy ton, ta trylogia nie, nie zaczyna się od samego początku tego konfliktu, tylko kiedy ona się rozpoczyna, to ten konflikt tak naprawdę już trwa. Dowiadujemy się trochę na temat tego, jak to się wszystko zaczęło ale generalnie ten konflikt już trwa i my jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam w środku tego. A jak to się zaczęło? To się zaczęło mniej więcej tak w Dune'ie, we wszechświecie Dune'y, że technologia po prostu tak jakby dużo miejsca zajęła w ludzkości, tak, tak dużą rolę zaczęła grać, że kiedy pojawił się komponent jakoś tak sztucznej inteligencji w tym wszystkim, w tej technologii, to nie było trudno, mówiąc eufemistycznie, żeby ta sztuczna inteligencja przejęła władzę nad ludźmi. To nie było trudne, dlatego, że ludzie natworzyli tej technologii sporo. Ja to tak zrozumiałem, że ludzkość kierowała się po prostu wygodą, wygodą, lenistwem, um, tym, żeby jak najwięcej było robione przez technologię, przez, przez maszyny, przez komputery, żeby w jak największej ilości zadań wręczały te maszyny i komputery ludzi. Stąd, stąd ludzkość przyjęła taką sym rolę symbolicznego. Y człowieka, który wyleguje się na hamaku, a wokół może sobie tak wyobrazimy, chodzą sobie, jeżdżą jakieś robociki, komputerki, wszystko zaczają i tak dalej, i tym hmm. podobne. No i jeżeli teraz wprowadzić w to aspekt sztucznej inteligencji, no to zyskać władzę nad takim człowiekiem powinno być stosunkowo łatwo. Ale zanim sztuczna inteligencja się pojawiła i faktycznie przejęła władzę nad człowiekiem, to ktoś inny chciał to zrobić, co ciekawe. Mianowicie wyłoniła się grupka takich um, rewolucjonistów głupym, którzy, którzy krzywo spoglądali na ludzkość wówczas. Na tą stagnację. Oni, dla nich to była stagnacja, to wygodnictwo, to zdelegowanie zadań na maszyny i na komputery. To było dla nich wygodnictwo i stagnacja. Wręcz. I to było coś zdecydowanie negatywnego w ich oczach. I oni chcieli, oni się tym i oni chcieli coś z tym zrobić, ale nie tyle etycznie, żeby jakoś uzdrowić cywilizację, to, no, to, to był dobry pretekst dla ich rządzy władzy, dla ich rządzy dowartościowania się, dla ich rządy bycia wielkim, zapisania się w anenałach historii yy, itd i tym podobne. No i to jest znamienne, że oni, ta grupka rewolucjonistów określiła siebie mianem tytanów. Yy obierając dla siebie imiona dawnych, antycznych jakichś tam postaci, bohaterów. Ha! To już samo w sobie wiele mówi. I ci właśnie tytani byli tak naprawdę pierwsi, którzy chcieli wykorzystać sytuację ludzkości żyjącej w stagnacji. aby przejąć władzę i, i zostać jakby mistrzami marionetek. władcami marionetek. Rządzić po prostu, innymi słowy. Hmm. Ciel i rząd. No więc podjęli środki, aby, aby wdrożyć swój plan, swoje ambicje w życie. I o ile dobrze pamiętam, jednym z narzędzi, jakim się posłużyli, był koncept sztucznej inteligencji, którą po prostu zaszczepili, zaszczepili, w już istniejącej infrastrukturze technologicznej. I to zamysł był taki, że chyba zamysł był taki, że ta sztuczna inteligencja miała im po prostu pomóc pomóc w osiągnięciu własnych celów. Natomiast jak łatwo się domyślić, to się obróciła przeciwko nim i sztuczna inteligencja w którymś momencie się po prostu usamodzielniła, jak znamy ten motyw bardzo dobrze z innych serii science fiction. I kiedy ta sztuczna inteligencja się usamodzielniła, no to wiadomo, co się dalej stało. Po prostu sama przejęła władzę, co bardzo łatwym było, a wielcy tytani stali się jej niewolnikami siłą rzeczy. Jakby mieli gorzkie rozczarowanie, gorzką odpowiedź od losu, bo zostali zniewoleni przez własny plan na swój sposób. To ciekawe, ciekawe rozpoczęcie tego wszystkiego. Więc, więc, jeżeli chodzi o wielki konflikt ludzkości z maszynami, to we wszechświecie diuny mamy tak naprawdę trzy strony, nie tyle dwie, co trzy. Bo właśnie mamy jeszcze obecną tą trzecią stronę, to jest właśnie to zgrupowanie tytanów, dawnych rewolucjonistów, którzy przeżyli długo Dzięki temu, że obrali sobie cybernetyczne ciała. Praktycznie z ich człowieczeństwa pozostał tylko mózg. A mózg, tak jak mamy ten koncept robokopa, przemontowano do cybernetycznej formy, którą zresztą owi tytanii mogli sobie zmieniać jak rękawiczki. Jednym z następstw, jednym z głównych następstw tego było, była ich długowięczność po prostu. <grych> hmm. I to właśnie zgrupowanie tytanów, ta grupka, która to wszystko zaczęła, gra, jest jedną ze stron, z głównych stron tak naprawdę tego konfliktu. Więc to jest już y, samo w sobie charakterystyczne, że ten wielki konflikt jest tak naprawdę trójstronny, nie dwu, Gdzie, gdzie przez pewien okres czasu y, oficjalnie to są dwie strony, no bo mam oczywiście tytani oficjalnie działają na rzecz sztucznej inteligencji ale łatwo się domyślić, mając w umyśle w pamięci to, to, jak to się wszystko zaczęło, łatwo się domyślić, że oni wcale nie są po stronie myślących maszyn. Oni chcieli zupełnie czego innego i wiadomo, wiadomo, że wpadli we własne sidła, ale to nie to, czego chcieli. I to nie jest im wcale na rękę. Hmm. A co jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Sztuczna inteligencja zwie się w, w Diunie Omniusem. I jest to taki sztuczny umysł, który jednym z zaskoczeń dotyczącym Omniusa, dotyczącym sztucznej inteligencji w Diunie, dla mnie było to, że on nie występował w takiej scentralizowanej formie. To znaczy nie mieliśmy jednego jednego jakby głównego, głównego umysłu, który tym wszystkim kierował, jednego takiego bosa sztucznej inteligencji, tylko um, ten sztuczny umysł, ten omnius, po prostu kopiował się, tworzył własne kopie, które, którymi hmm, obsadzał inne światy we wszechświecie. I Tworzył tym samym taką sieć samego siebie, sieć klonów samego siebie, które rządziły w określonych rejonach znanego wszechświata wówczas. I żeby być na bieżąco, to pomiędzy tymi klonami latały takie stateczki aktualizacyjne, to się tak nazywało, które um, dostarczały po prostu aktualizacje, update'y. <grym> update'y tych, jakby takim informatycznym językiem mówić, czyli aktualizacje, aktualne wersje, żeby każdy z tych umysłów, każda z tych kopii, każdy z tych klonów był jak najbardziej wierną kopią zawsze. Całej reszty. To latała w tej sieci tych klonów taka lota stateczków aktualizacyjnych, roznosząca wieści, roznosząca nowe doświadczenia. W ten sposób co prawda nie błyskawiczny, ale jednak zawsze coś w ten sposób, te umysły się ze sobą jakby komunikowały, wymieniały doświadczenia i mogły być prawie na bieżąco. Prawie na bieżąco. Ale tutaj już widać duży taki minus technologii, bo w tamtych czasach faktycznie jeszcze nie istniały skoki nad, czy tam podprzestrzenne, to zaginanie yy, zaginanie przestrzeni sławne nie istniało jeszcze wtedy w dunie. ono istniało później, zostało wymyślone później co ciekawe w tej trylogii to może zdradzę tyle, że w tej trylogii dowiadujemy się, jesteśmy świadkiem jak to zostaje wymyślone są różne smaczki, które pojawiają się w tej trylogii korzenie pewnych rzeczy, które dobrze znamy z sześcioksięgu Duny, czy, czy z preludiów Duny, tak zwanych, czyli to jest taka trylogia sequeli, nie sequeli, prequel, przepraszam, prequel do, do sześcioksięgu, to jeżeli chodzi o trylogię Dżihadu, to dostajemy w niej trochę smaczków dla wiernego fana Duny, smaczków polegających na tym, że możemy sobie zaobserwować, jak wiele rzeczy się rodziło, i to było dla mnie największą chyba ciekawostką tej całej trylogii. Zaraz obok tego, w jaki oryginalny to sposób zostanie przedstawione zagadnienie konfliktu ludzkości ze sztuczną inteligencją. To drugą najbardziej interesującą rzeczą było dla mnie właśnie to um, korzenie. korzenie. Przedstawione korzenie różnych rzeczy. A jakie mamy przedstawione korzenie? Albo czego? Czego to korzenie są przedstawione w tej trylogii? Między innymi dostajemy właśnie korzenie wspomnianego zaginania przestrzeni tej całej technologii. Bo, bo póki, właściwie generalnie ta technologia nie istniała w tej trylogii g Przez to, tak jak powiedziałem, ta, to aktualizowanie się tych, tych klonów y, Omniusa było dosyć takim kulawym, ograniczonym procederem. Zanim taki stateczek aktualizacyjny dowiózł jakby bieżące informacje do kolejnej kopii, to one mogły się na przykład już zdezaktualizować. Na przykład. Na przykład. Także można się domyślić łatwo, że to był dosyć taki, taki ograniczony proceder. No ale lepsze to niż nic. Stąd no, oni mogli się, maszyny mogły się przynajmniej pocieszać tym, że te stateczki mogły latać szybciej niż stateczki latające z ludźmi ze względu na, na to, że człowiek ma tam jakąś własną granicę tych przeciążeń, różnego rodzaju znoszenia tolerancji. No to maszyny. Oczywiście nie mając takich granic mogły sobie latać szybciej i mogły się tym pocieszać, że te aktualizacje dojdą szybciej, niż by człowiek tym latał. Chociaż chociaż były wyjątki i byli ludzie, którzy latali w tych stateczkach aktualizacyjnych. Dowiadujemy się o jednym z takich właśnie, jednej z takich osób o wielkim później Worianie, Atrydzie. Taka postać legendarna, która, którą poznajemy właściwie w tej trylogii, a która z tego co wiem, pojawi się również i w innych tomach e, Dune, które są przede mną. Więc, no, dla mnie to takie, jakby, hmm, zapoznanie się z, z Orianem, z tą wielką postacią. Jak, to też jakby ciekawa historia, może jeszcze o tym powiem dzisiaj. W każdym razie wracając do, do korzeni, korzenie czego zostały przedstawione w trylogii dżihadu, no to mamy właśnie korzenie opracowania technologii zaginania przestrzeni. Mamy również korzenie innych technologii, czyli jak powstały w ogóle w ogóle całe te koncepcje Holzmana. Nazwisko Holzmana jest znane dobrze um, czytelnikom przecieki. Mamy tam bardzo powszechne tak zwane tarcze osobiste, czy takie jakby pola siłowe, um, używane dla ochrony przez, przez ludzi w czasach przecieki. Mamy również inne wynalazki. Wiemy na przykład, że, że te całe. Zaginanie czasoprzestrzeni jest uzyskiwane dzięki polom Holzmana, czy jakimś tam zjawiskom Holzmana. No i w ogóle ten Holzman to nazwisko się powtarza tu i ówdzie, że to jest kluczowa postać, kluczowe nazwisko w tych wszystkich wynalazkach w postępie technicznym człowieka, cywilizacji. Um. Natomiast w krylogii Chihadu, no to my możemy się spotkać, mówiąc, z Holzmanem twarzą w twarz. Możemy poznać, kim był Holzman za własnego życia. Co to była za osóbka i jak wpadł na, na te wszystkie swoje legendarne, wielkie pomysły, które, które uczyniły z niego wielką, wielką osobę w historii. No, troszeczkę się zaskakujemy. Możemy się zaskoczyć, dowiadując się, że Holtzman wcale nie wymyślił wszystkich tych rzeczy, które się mu przypisuje. To jest jedna taka duża ciekawostka wokół jednej osoby. Dowiadujemy się, że był ktoś inny jeszcze. Taka postać troszeczkę za kurtyną. Postać też fascynująca, ale z zupełnie innej strony. Taka jak dzisiaj o tym myślałem, jeszcze przed nagrywaniem Morium, kiedy się zastanawiałem, czy faktycznie nagrywać w czerwcu, czy może o czymś innym, to pomyślałem sobie, że ta dziewczyna um, jest takim Dionowym odpowiednikiem, jak się mieszka właściwie. Poznajemy bowiem w którymś momencie um, w trylogii g taką dziewczynę, która, y, która nie jest dobrze traktowana, delikatnie mówiąc, przez własną matkę, Matka jej nie lubi, gdyż dziewczyna owa nie spełnia jej oczekiwań, nie spełnia jej wizji. W związku z tym nie cieszy się jej sympatią, mówiąc delikatnie znowu. Więc jest takim właśnie troszeczkę kopciuszkiem, jest to taką wyrodną córką. Um, nie jest też atrakcyjna, też delikatnie mówiąc. A jej talenty e, nie dotyczą e, pięknej talii, figury, aparycji, tylko bardziej raczej umysłu, czyli to, co ma wartościowego, to ma to w głowie. E, a nie w biuście na przykład. Więc... Hmm, norma cenwa, tak się nazywa ten kopciuszek w biu, i ta norma cenwa um, mam nadzieję, że tak się nazywa, to wybaczcie, jeżeli się pomyliłem, to ta dziewczynka, co ciekawe, w związku ze swoim niebagatelnym talentem matematycznym, dostaje się w którymś momencie na praktykę do wielkiego, uczonego Holzmana. Taki zaszczyt ją spotyka. Ale w ogóle to, że ona się tam dostała, to było możliwe dzięki temu, że był gość, który dostrzegał w normie wartość, wartościową osobę, talent, dostrzegał jej talent. I go cenił. Miał zupełnie inne podejście do niej niż jej własna matka. I to był Aureliusz Venport, też inna wielka osoba. W ogóle mnie fascynują te osoby, które dały początek czemuś, co wyrosło później do horrendalnych kosmicznych rozmiarów we wszechświecie diony. I to jest chyba największa fascynująca rzecz tak naprawdę w tej trylogii. Myślę, że to nawet mnie bardziej fascynuje niż cała ta sprawa konfliktu z maszynami, w jaki sposób został on przedstawiony. Ten konflikt zaczął mnie nużyć z dywiem tej trylogii, ale korzenie, poznawanie korzeni, rzeczy, które później doskonale zostały przedstawione w sześcioksięgu, później czy wcześniej, jak, jak na to spojrzeć. Korzenie mnie non-stop fascynują. I teraz się troszeczkę rozkręcam, bo wstałem długo, siedziałem opowiadając. Teraz postanowiłem wstać, rozprostować nogi, chodzę sobie po klimatycznie zaciemnionym, przyciemnionym pomieszczeniu i mówię do Was <grym się wziął> jakąś taką nocną markową porą prawdopodobnie. Ale to rozprostowanie nóg mi pomogło, bo poczułem większą fascynację Dioną, którą <grym> się mogę... <wziął> tobą podzielić, więc jeżeli przysypiałeś, to teraz czas, żeby się obudzić. Pomyśl, rozmyślając o korzeniach. O korzeniach w Więc wracamy do kopciuszka. Norma Cenwa. Jako wielki kopciuszek djunie. O, trochę głupawka mi się łącza. Ale tak, powiedziałam, że ona dzięki Aureliusowi dostała się na praktykę, bo Aureliusz ją doceniał, Aureliusz ją wspierał. Aurel już publikował jej artykuły, co doprowadziło do tego, że zostały dostrzeżone, chyba to było tak, że zostały dostrzeżone przez Holtzmana i Holtzman stwierdził, że weźmie sobie tą dziewczynę na praktykę, zaprosi ją, bo jest w niej potencjał, dostrzegł w niej potencjał, więc warto korzystać z potencjału. No to wziął ją na praktykę no i w efekcie Norma opuszcza swoją rodzinną planetę, która nazywa się Rossak a tak na razem i, i trafia do, do świata, na którym żyje sobie Holzman i podejmuje, rozpoczyna tam swoją praktykę, czyli po prostu następny krok w swojej karierze. No ale wracając, taka dygresja króciutka na temat rozsaka jest taka, że być może znasz taką markę Rossman. To odkąd ja poznałem tę planetę Rossak to teraz. A i oczywiście planeta Rossak jest zamieszkiwana, jakby dominują, rządzą na niej kobiety. Zwłaszmy. Zwłaszmy, że rządzą na niej kobiety, to też jest ciekawy koncept. A no tam są mężczyźni, są. To nie jest tak jak w Sex Taki film długielki, Sex jeżeli nie kojarzysz, w którym była przedstawiona taka futurystyczna wizja świata bez, bez mężczyzn. Świata, w którym mężczyźni nie przeżyli. Ale kobiety przeżyły i nauczyły się jakby same rozmnażać i i jakby, no to, to też jest jakby oryginalny koncept dosyć i cenię go w związku, właśnie w związku z, z tą oryginalnością. Jak zwykle już mówiłem właśnie, że cenię oryginalne, charakterystyczne koncepty science fiction. Ale jeżeli chodzi o rossaka, to na rossaku byli mężczyźni. Tyle, że grali podrzędną taką dalszoplanową rolę. Kobiety patrzyli na mężczyzn z góry, w związku z tym, że nie dorastali w ich oczach do ich pięt. Przez to, że kobiety miały, tak uwaga, zdolności parapsychiczne. Wykazywały zwykle pewne zdolności parapsychiczne, których mężczyźni z jakiegoś takiego dziwnego powodu nie wykazywali, w związku z czym stali się taką podrzędną kastą na tej planecie i zajęli się tym, czym mogli. Na szczęście mieli czym się zająć, byli do czegoś przydatni. Wynaleźli sobie jakieś tam własne rzemiosło Zbierali po prostu zielsko. Zbierali zielsko i, i robili z tego zielska różne medykamenty, lekarstwa, trucizny, narkotyki, wszystko do wyboru do koloru, no, z czym się trzeba będzie w życiu. Więc oni się zajęli, żeby nie dobijało ich to, że kobiety patrzą na nie z góry. No a kobiety zajmowały się swoimi sprawami, czyli tam kultywacją tych parapsychicznych zdolności. Co się później tam okazało, że było przydatne, stało się przydatne w tym konflikcie z maszynami, no ale jakby nie wchodząc dalej w tą dygresję, mamy tego Rossaka, mamy kobiety z Rossaka i mamy markę Rossman, którą być może znasz w dzisiejszych czasach i jak odkąd poznałem Rossaka i kobiety z Rossaka, to robiąc taką hybrydę sobie, jak mam coś do notowania w Rossmanie, to sobie mówię na przykład, że idę do dziewczyn z Rosmaka. <śmiech> w ogóle całą tę obsługę w Rosmanie nazywam dziewczynami z rozmaka. Taką hybrydę sobie ubrałem. <śmiech> mam głęboki fan, jak... zawsze jak tam idę. Mi się to przypomina Rossaki dziewczyny, kobiety z Rossaka. No mam, mam tą rozsmakową hybrydę. No ale wracając do kopciuszka. Kopciuszek, dlaczego w ogóle mówię o Kopciuszku, że, dlaczego mówię o niej, że ona jest takim Kopciuszkiem? Bo ona doznaje takiego rozkwitu, takiego właśnie wielkiego przebudzenia, wielkiej, głębokiej, spektakularnej metamorfozy. I jak mówię, metamorfoza to ona jest naprawdę spektakularna. To nie jest po prostu to, że jej się w życiu polepszyło poprzez to, że trafiła na praktyki do bogatego faceta, który ma bogatych przyjaciół. Jest, ma, ma wielki umysł i, i w ogóle mogła dostać sławna, może napisała jakieś dzieło, coś tam wynalazła, czy po prostu żyła w cieniu kogoś wielkiego. To nie tylko to, to wychodzi znacznie dalej poza yy, w taki paranormalny wymiar wręcz, spektakularny i jest taka scena gdzieś tam w fabule tej trylogii Cichadu, gdzie y, Kopciuszek Norma doznaje metamorfozy, ale takiej dosłownej metamorfozy. I to jest scena dla mnie epicka. Jedna z tych epickich scen. Jedna z epickich scen tej konkretnie trylogii dla mnie to przemiana Normy z tej dziewczyny, jaką ją znamy. Znaliśmy wcześniej, znaliśmy dotąd, czyli tak jak opisałem, nieatrakcyjnej takiej niskiej, wręcz karłomatej, e, e, którą gardziła własna matka, e, nie wykazującej nawet tych psychicznych, parasychicznych zdolności, bo ona nie wykazywała właśnie. To też był wielki powód, dla którego matka patrzała na nią z góry i nieprzychylnie, delikatnie mówiąc. To to, że ona nie wykazywała tych zdolności psychicznych, jak każda porządna kobieta na rozsaku powinna, bo ona nie wykazywała, no. No i w związku z tym w związku z tym niestety była przekreślona. No ale z takiej dziewczyny, w którymś momencie przeobraża się za sprawą czegoś, nie powiem czego, żeby wszystkiego nie zdradzać, żeby wiele rzeczy nie zdradzać, to za sprawą pewnego wydarzenia, bodźca odpowiednio silnego, ona przeobraża się, co zaskakuje chyba ją samą nawet, przeobraża się w to, jakby to rzec, w inną istotę. Odkrywa, że odkrywając tym samym, że jednak miał w sobie ten parapsychiczny potencjał, tylko on być może potrzebował katalizatora. A kiedy ten katalizator się znalazł, to efekt przerósł wszelkie oczekiwania i norma stała się nagle kimś zupełnie innym. Zupełnie innym. I to jest wielkie i spektakularne. To jest, tak jak powiedziałem, Jedna z najbardziej epickich scen dla mnie w tej trylogii. Przemiana normy. Hmm. No ale dobrze, no wracamy do korzeni. Wracamy do, do definicji korzeni, jakie są przedstawione nam w trylogii dżihadu. Mamy więc możliwość spotkania z tym, jak on się nazywał, Holzmanem wielkim uczonym Holzmanem i dowiadujemy się prawdy na jego temat. Yy, prawdy, która nie jest tak czysta, jak ją historia zapamiętała. Właśnie. Dowiadujemy się o Normie, dowiadujemy się, jaką ona grała rolę w sukcesie Holtzmana. Tio Holzman. Takie fajne imię. Tio Holzman. <śmiech> On się tak nazywał. Yy, no to mamy tutaj korzenie tego. Co tam jeszcze? No Najbardziej fascynującym z tych korzeni to chyba będą dla mnie korzenie Bene Gesserit, zakonu, Zgromadzenia Żeńskiego. A Bene Gesserit wspominałem również wcześniej w Molium, kiedy opowiadałem o Diunie. Tam mówiłem między innymi o tym, że fascynuje mnie że istnieje cały tom dedykowany być może Bene Gesserit. Mówię być może, bo już nie ufam tak tym tytułom. Tytuły, jakie są nadawane poszczególnym tomom D'Uny, potrafią być zwodnicze. O tym mówiłem też w modium. Potrafią być zwodnicze i mogą nie za bardzo odzwierciedlać treść książki. Dlatego nie jestem pewien tak bardzo, czy książka pod tytułem Zgromadzenie żeńskie diuny jest naprawdę na temat Zgromadzenia żeńskiego diuny, czyli Bene Gesserit. Ale zakładając, że jest, no to niezmiernie mnie fascynuje, że jest cała książka, cała książka, cały tom dedykowany Bene Gesserit, który to zakon niezmiennie mnie fascynuje. I jeszcze w mnie fascynował. Po prostu te kobiety, to co one potrafią, nie nie ten wypaczony odłam czcigodnych macierzy. <grymne> co w ogóle było komiczne na swój sposób. Ale ale oryginalne Bene Gesserit, to w ogóle było epickie, kiedy Bene Gesserit się skonfrontowały z wielkimi macierzymi, macierzami, trzecigodnymi macierzami tak zwanymi. Czyli to, ja teraz wracam gdzieś tam do sześciu księgu jak jesteś panem Juny, to wiesz co chodzi. To było dla mnie epickie. Ta konfrontacja jednych z drugimi. Um, no ale wracając wracając do o, oj tyle dygresji mnie inspiruje to do takiej dygresji jak to jest fascynujące powiem wam, że Frank Herbert potrafił robić te skoki w czasie i obrazować w jaki sposób czy co, obrazować po prostu co mógł zrobić sam czas najpierw nie tylko stworzył jakiś oryginalny koncept pełen w ogóle charakterystycznych rzeczy, pomysłów, idei ale potrafił jeszcze sobie jakby wyobrazić, że minął szmat czasu do przodu i co ten szmat czasu z tym konceptem zrobił. W jaki sposób go przeobraził. A czasem nawet to jest tak, tak duży szmat czasu, że, że z tamtego konceptu prawie nic nie zostało i zostało stworzone coś zupełnie innego, niemalże autonomiczna, nowa forma. I to jest coś, co mnie też niezmiernie fascynowało jeszcze w Sześcioksięgu. To właśnie te skoki w czasie, które się pojawiały, na początku małe, później coraz większe, aż takie horrendalne wręcz. Jak mamy tam skok przed Bogiem Imperatorem, jak się Bóg Imperator, to jeden z tomów sześcioksięgu, rozpoczyna, to przed nim mamy przecież skok w czasie później mamy następne skoki jeszcze dalsze, kiedy w końcu trafiamy do, do świata diuny, gdzie istnieją tak zwane czcigodne macierze, no to przecież to szmat czasu minął. To już nawet był szmat czasu po Bogu Imperatorze i tak dalej. Także no, to jest jedna z rzeczy, które mnie fascynują w Sześcioksięgu, że Frank, autor Sześcioksięgu, jakby pokusił się nawet nawet o, o odpowiedź na pytanie, co z tym wszystkim, co on stworzył, mógł zrobić czas. Czyli innymi słowy, jak czas, inaczej to ubierając w słowa, jak czas, w jaki sposób czas mógł wpłynąć na człowieka, jak mógł modelować cywilizację, to jest w ogóle niesamowite, samo w sobie, no ale wracając do dżihadu, o czym ja tam mówiłem, Eee, tak, że Bene Gesserit, yy, korzenie mnie najbardziej prawdopodobnie fascynują w tym wszystkim, dlatego że w ogóle Bene Gesserit jako koncept jest najbardziej fascynującym dla mnie konceptem w Dionie. Zawsze był. Za każdym razem, jak obserwowałem Bene Gesserit w sześciu księgach, to, to przecież tam jest mnóstwo epickich scen. Eee, jeszcze w Szeście Księgów, ale nie trzeba sięgać po następne tomy. Jeszcze w Szeście Księgach jest mnóstwo epickich scen z udziałem Bene Gesserit. Także to jest niesamowite. Eee, świetne kobiety szkoda, że to tylko dla kobiet jest zakon ale jakbym był kobietą, to bym nawet się cieszył, że yy, że tam ja jestem bo no, hmm, ciekawa sprawa, dosyć, dosyć interesujące przymioty mają te siostry w każdym razie korzenie Benegelserid poznamy z tej trylogii dżihadu eee, i znowu, jeżeli chodzi o te korzenie to wiecie ja byłem przez gro czasu przekonany, czytając tą trylogię dżihadu, że korzenie Bene Gesserit to jest rossak, dziewczyny z rossaka, ale nie, nie, nie do końca. To przecież wydawało się takie oczywiste, że mamy planetę rossak, którą, na której rządzą kobiety, które mają zdolności parapsychiczne, no to się odpowiedź nasuwała sama przez się, że tak, to jest oczywiste, tak płasko oczywiste, że to są protoplastki Bene Gesserit. Podczas, kiedy okazuje się, że osobą, która tak naprawdę zrobiła z rozsakanek Bene Jezery, prawdopodobnie tak się można domyślać, to nie była w ogóle rozsakanka. Ha! <śmiech> to jest w ogóle wypas. Mam nadzieję, że, że to nie jest za duży spoiler dla Ciebie. Ale no nie powiem wiele więcej, nie powiem kto to był. Ale no to jest właśnie jeden z przykładów ilustrujących. To, co wymiarkowałem wcześniej, że autorzy dalszych tomów diony lubią sobie nierzadko zrobić taki totalny zakręt, nagły, ostry skręt w fabule i, i jakby przekreślić wszelkie logiczne przewidywania czytelnika. To, co umysł by normalnie myślał, w jakim kierunku potoczy się fabuła, że wszystko by na to wskazywało, no to autorzy potrafią niejednokrotnie pokazać, że a, a, <śmiech> nie tak szybko, nie tak łatwo, zupełnie nie pójdziemy tą drogą, tylko zrobimy to zupełnie inaczej, nieoczekiwanie, e, a Ty, czytelniku, miej wstrząs i bądź totalnie zaskoczony i przestań się w końcu czuć bezpiecznie w, w logicznym myśleniu. No i tak się też właśnie okazuje w przypadku protoplastyk Benegeserit, kiedy wszystko wskazywałoby na to, że to są rozsakanki, podczas kiedy dowiadujemy się, że niekoniecznie rozsakanki same z siebie. Hmm. Niekoniecznie. Ja nawet przez długi czas podejrzewałem inną osobę. Eee, co prawda to była rozsakarka, ale też nie powiem kto ale podejrzewałem inną osobę o, o to jakby całe rozpoczęcie, i też mimo wszystko, że ogromnie, naprawdę dużo, dużo, dużo wskazywało, że ona mogłaby być taką protoplastką, to jednak okazało się, że też nie. Też nie, i to, to jest ciekawe. Zupełnie rozbroiło mnie to. Kto został? Ja się zupełnie tego nie spodziewałem. Zupełnie. Taka niepozorna osoba, yy, ni stąd, ni zowąd, kiedy mamy o wiele lepszych kandydatów wokół, to, to, zupełnie, ktoś zupełnie inny. Okazuje się, że prawdopodobnie będzie tą protoplastką wielką Benegeserit. Wow. No, hmm. Rozbrajające. Rozbrajające i zaskakujące. No ale, dobra, no. Korzenie Benegeserit. No tak, mamy te korzenie Benegeserit. Um, co jest na swój sposób ciekawe, to zobaczyć. Inne korzenie. Korzenie Gildii Kosmicznej. Pamiętamy koncept Gildii Kosmicznej, to jest praktycznie jedna z głównych sił politycznych, gospodarczych. Jeden, jeden z głównych filarów władzy w znanym Wszechświecie sześcioksięgu Franka Herberta. To jest tak zwana Gildia Kosmiczna. Czyli to jest taka frakcja, która, frakcja ludzkości, która opanowała i zmonopolizowała przede wszystkim technologie podróży międzygwiezdnych, czyli tego całego zaginania czasoprzestrzeni, tych skoków tak zwanych. Oni to opanowali. Jako, że oni mieli na to monopol, no to łatwo się domyśleć, że zgarnęli sobie całą władzę, zostali taką jedną wielką szarą eminencją tego wszystkiego. Chociaż oficjalnie rządził cesarz, imperator, to to jednak można niejednokrotnie mieć takie wrażenie, że że oni tak naprawdę to oni rządzą i oni nie nazywają tego po imieniu, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą o co chodzi i wszyscy wiedzą, że oni są zależni. Wszyscy wiedzą, że ludzkość jest zależna od gildii. Wszyscy wiedzą, że jak gildii się coś nie spodoba, no to konsekwencje będą zbyt ciężkie dla ludzkości żeby mogła sobie na to pozwolić. I tu nie chodziło wcale o to, że Gildia tam ukaże ludzkość jakoś militarnie, tylko to właśnie wystarczy, że odetną ludzkości dostęp do, do technologii podróży międzygwiezdnych. I nagle wszystko upada, całe cesarstwo zamiera. Przecież bez tego, przecież to jest ta siła napędzająca. To, to było akcentowane niejednokrotnie we wcześniejszych tomach Diuny. No więc, teraz jeżeli chodzi o trylogię dżihadu, to poznajemy korzenie poznajemy korzenie gildii kosmicznej Oj Wpadłem na stół Ale jeszcze chodzę Dobrze, dobrze, ja się wkręciłem więc Gildia Kosmiczna, poznajemy korzenie Gildii Kosmicznej. Na początku w ogóle zrobiło na mnie wrażenie, jak w którymś tam momencie daty były serwowane z takim dopiskiem, daty w powieści, w tej trylogii dżihadu, były serwowane z takim dopiskiem ileś tam lat przed Gildią, PG Przed Gildią. Wow. co pomyślałem, hm ciekawe, czy będę świadkiem narodzenia Gildii. No może nie odpowiem na to pytanie, żeby nie zdradzać niespodzianki, ale pozwolę sobie stwierdzić, iż, iż sensowne korzenie gili zostają przedstawione, można spokojnie jakby dowiedzieć się, kto kto, to, kto za tą gildią stoi, kto ją stworzył jeszcze zanim wpadł na pomysł nazwania ją jej w ten sposób. Kto dał jej podwaliny, a kto ją tak naprawdę rozpędził, rozkręcił do takiej formy już... Kto nadał jej jakby taki wektor, kierunek rozwoju, który doprowadził gildię do formy, którą dobrze znamy z sześcioksiangów, czy nawet z ekranizacji filmowych. To akurat możemy... Tego możemy się dowiedzieć w tej trylogii, czy siadu spokojnie. Co jest ciekawe dosyć, dosyć ciekawe. Zobaczyć pierwszego gildianina w pojemniku z melanżowym gazem. A właściwie gildiankę powinienem rzec, no ale dobra, więcej nie powiem. Haha. Ciekawe, ciekawe. Jakby korzenie gildii. Hmm. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze ciekawego? No w ogóle tym takim... Jeżeli chodzi... O, o taką osobliwość tej trylogii, jest dla mnie nią wątek Arrakis, czyli tytułowej Diony. Arrakis to jest planeta zwana potocznie Duną, przez jej mieszkańców późniejszych, którzy, którzy zwali się Fremenami. No Jeżeli chodzi o, o trylogię dżihadu, to tam jeszcze Fremenów jako takich nie ma, ale w którymś momencie mamy do czynienia z ich z ich cudzysłowi narodzinami, to też są jakieś korzenie, choć już to aż tak mnie nie fascynowało. Ja bardziej, tak jak powiedziałem, postrzegam wątek fremenów i arrakis w tej trylogii jako osobliwość. Dlatego, że on jest jakby tak dla mnie zwykle na uboczu całego tego konfliktu. Bo cała ta trylogia generalnie kręci się wokół konfliktu ludzi z maszynami, ludzi ze sztuczną inteligencją. A Arrakis, ona sobie jest, ale ona tak naprawdę jest gdzieś tam na uboczu tego wszystkiego i niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o, o udział Arrakis w tym całym konflikcie. Czyli inaczej, rzecz ujmując, niewiele Arrakis sama samą dotyka ten konflikt. W którymś momencie mamy nawet taką zabawną scenę, że Omnibus wysyła na Arrakis m.in. innymi. Yy, swoją taką sądę, która ma tam założyć kolejną bazę Omniusa, tworzyć jego kolejną kopię, klona. No I mamy zabawnie jest obserwować, jak, jak szybko, jak krótko trwa jak egzystencja Omniusa na Arrakis. Kiedy to przecież ten demoniczny, można powiedzieć, że demoniczna sztuczna inteligencja, no może przesadzam, no ale no to ta Niepokonana, wielka, sztuczna inteligencja, jaką Omnius był, yy, kiedy sobie tam przywłaszczała nowe światy i zniewalała ludzkość kolejną i kolejną. No, można by powiedzieć, że to takie nieuniknione i że ludzkość nie jest w stanie się obronić za bardzo. I, no, można by sobie pomyśleć, że jak to trafi na Arrakis, no to gdzie Arrakis ze swoją prymitywną ludzkością się przed tym obroni. No ale jednak okazało się zupełnie odwrotnie i dało to taki zabawny, kubistyczny efekt I jak się obserwuje tą scenę właśnie, co się dzieje ze miusem na Arrakis i jak długo w swojej trwa jego tam obecność zabawne, zabawne, to, to była jedna z zabawnych scen w Djunie, w tej trylogii Dżihadu, Arrakis, no ale powiedziałem, że w ogóle wątek Arrakis jest taką osobliwością na, na tle całej trylogii Dżihadu, właśnie dlatego, że tam się prawie nic takiego dżihadowego nie dzieje no prawie, właściwie tam poza tym epizodem, bardzo krótkim epizodem Omniusa na Arrakis, kiedy Omnius na Arrakis postawił swoją stopę, mówiąc w przenośni, to poza tym epizodem tam generalnie nic nie mamy, no tyle tylko, że w którymś momencie dosięgają dalekie echa bardziej Arrakis tego konfliktu. I tylko tyle. Dalekie, dalekie echa, że no po prostu w którymś momencie Melanch no znamy Melanch zaczął się przydawać ludziom walczącym w dżihadzie, no to, no to na Arrakis pojawiło się więcej ludzi, którzy, którzy po ten melanż przyjeżdżali, przylatywali. No i tylko tyle. No. A tak, tak generalnie to na Arrakis obserwujemy zupełnie inne rzeczy, zupełnie inną historię, która można by nawet w ten sposób na to spojrzeć, że mogłaby stanowić zupełnie inną książkę. Taką poświęconą bardziej historii Arrakis, a nie czemuś, co partycypuje w wątku wielkim, dżihadu, konfliktu z myślącymi maszynami. No ale dobra, dostaliśmy, jest to smaczek, jest to, jest to jakaś odskocznia, tak na to patrzę, że jest to jakaś odskocznia od całej tej walki ze sztuczną inteligencją, poddemonicznych robotów i tak dalej i tym podobne. Mamy tam zupełnie inne sprawy, które zajmują bohaterów na Rakis. E, filozofia, jakieś ideały, wizje, hmm. e, no, no zupełnie inny świat, zupełnie inny świat. I, um, kiedyś, kiedyś w sześcioksięgu Księgu dowiedzieliśmy się, że na Rakis w Fremenii tak naprawdę pochodzą od od ludzi, którzy którzy kiedyś tak naprawdę osiedli na tej Arrakis. Oni nie byli rdzennymi mieszkańcami od zawsze. Tylko oni kiedyś przylecieli na nią. No i ja myślałem, że ja, ja myślałem zawsze, że chodziło o, o pierwszych osadników. Że fremenami zostali pierwsi osadnicy Arrakis, ale to taka kolejna niespodzianka, jakiej doznałem w tej trylogii, że okazało się, że że protoplastami Fremenów nie byli wcale stricte pierwsi osadnicy, um, tylko, tylko ym, właściwie ym, inna frakcja, ym, tak to nazwać, która przybyła później na Arrakis, kiedy Arrakis była już zamieszkana i ta frakcja po prostu zmieszała się z tubycami. Y, i gdzieś tam to doprowadziło w efekcie, można się domyślać, do narodzin fremenów. To też jest takie zaskoczenie, trochę tak jak w tym Benegeserit, że nie do końca to, co wydawało się oczywiste, to zupełnie nie w tym kierunku poszło. I tak samo tutaj, to tak troszeczkę to mi przypomina, że fremeni nie wyrośli totalnie z Arrakis. Więc, więc korzenie, wracamy do korzeni ale co z tym wątkiem jeszcze za rakiz czy coś jeszcze ciekawego mogę powiedzieć na temat tego wątku ja wiem hmm. może wynajmniej nie tym razem no. tak jak powiedziałem jest to dla mnie głównie odskocznia. czy była dla mnie głównie odskocznia. było dla mnie coś ciekawego w tym no, dostaliśmy właściwie tutaj korzenie czegoś też oprócz, oprócz korzeni fremenów jako takich dostaliśmy korzenie Um, jazdy na czerwiach, Czyli poznaliśmy na przykład pierwszą absolutnie osobę, która wpadła na pomysł ujeżdżania czerwia. Ha, ha. A poznaliśmy pierwszy krysnusz. To jest w ogóle wypas. Jeżeli jesteś fanem Diony, to wiesz, czym krysnusz jest. Taki magiczny, rytualny nóż z zęba czerwia. Nóż, który, mamy ma, taką zasadę, raz zdjęty z pokwy nie może do niej wrócić niezamoczony z czyjejś krwi no w ogóle taki, taki, taki mityczny, taki zwyczaj taka legenda, tradycja głęboka do której y, bardzo byli przywiązani fremeni, bardzo honorowi i tak dalej bardzo hołdujący tradycji no to dostajemy tego jakby źródło tej trilongi czyli y, w ogóle ciekawe no. ciekawą poznać poznajemy postać ciekawą, jakby która, która to wszystko rozpoczęła, znaczy od której się za legenda zaczęła. Czy tak jak mówiłem, gościa, który pierwszy ujeżdża, czerwia. W ogóle ciekawa postać na swój sposób taki chłopak. I też, też na swój sposób drugi kopciuszek trochę. Może nie tak duży, nie, nie, nie tak intensywny Kopciuszek, jak, jak norma Senwa wspomniana wcześniej, ale jednak na swój sposób, dlatego że chłopak, który który stał się tą legendarną postacią później. To tak naprawdę zaczął miał marny początek, bo został wplątany w taką nieczystą sprawę i niesłusznie posądzony o, o pewne przestępstwo w związku z czym został niesłusznie jakby skazany na banicję, na wygnanie. No dlatego mówię, że to jest taki drugi Kopciuszek. Um, tej Djuny, tej trilogii a um, I ten, że... Ale, ale ten Kopciuszek jest daleki od użalania się nad sobą. Norma zresztą też była daleka od użalania się nad sobą. Um, on bardziej, ten chłopak bardziej jakby odkrywa własną drogę i, no i jest to droga rodzaju tych takich, ja wiem, mity, mitycznych, czy um, um, Takich pełnych wizji. No To, to mi trochę przypomina postacie pokroju Pola Młodziba, wręcz nawet, czy, czy jego dzieci później, gdzie mamy postać, która jest jakoś tam zaangażowana w świat duchowy, albo przynajmniej tak interpretuje rzeczywistość. No niewątpliwie wokół tego kopciuszka, czyli tego chłopca, który zostaje pierwszym ujeżdżaczem czerwi tak zwanym, jest jakoś tak podejrzanie wiele zbiegów okoliczności szczęśliwych albo jakichś tam trafów, szczęścia, jak to nazwać, no jest to na swój sposób intrygujące. W ten sposób rodzi się legenda. No i narodziła się, my tego byliśmy, czy możemy być świadkiem tej trylogii. No ale odchodząc od Arrakis, która jest spokojną prowincją Wszechświata diurny, generalnie. Trochę tro, było tam awanturnictwo, ale ja mam takie wrażenie, że awanturnictwo na Arrakis szybko się zasypuje. <gryw Nous grazie> Przez te wszystkie wydmy i tak dalej. Um, to to generalnie mamy ten konflikt, wracamy do tego rdzenia całego tej trylogii, czyli konflikt ludzkości z złą, ze złą sztuczną inteligencją, czyli z Omniusem. Generalnie, tak w złości, ja Omniusa nie postrzegam jako demonicznego. To jest ciekawe, bo bardziej demoniczny jest erozm dla mnie. Eroson to jest taki inteligentny robot z własną osobowością, co jest ciekawą osobliwością konceptu sztucznej inteligencji, że wszelkie roboty, nie, nie wszystkie roboty jakby, nie wszystkie roboty i maszyny są bezmyślnymi, jakby totalnie pozbawionymi własnej woli marionetkami w rękach Omniusa. To ciekawe, generalnie to wygląda na to, że zamysł był taki, żeby były, żeby, żeby materialne ekspresje Omniusa, czyli maszyny, różnego rodzaju roboty, tego typu rzeczy, żeby były, totalnie posłuszne, żeby po prostu były co najwyżej jakby odnóżami, czy, czy, czy hmm, rękami, dłońmi, dłońmi o miusach. Narzędziami w jego, w jego zamysłach. Tak to wygląda, że taki był zamysł generalnie, natomiast narodzenie się gdzieś tam jakiejś niezależnej osobowości w obrębie tych robotów czy maszyn było nieplanowane, było spontanicznym, nieprzewidzianym w ogóle efektem. Coś ciekawe, bo to jest takie wtórne trochę, mamy gdzieś tam kiedyś tą sztuczną inteligencję, kiedy Omnius się narodził, ale co ciekawe mamy powtórkę z rozrywki mamy, i dowiadujemy się, że od czasu do czasu powstają tak zwane niezależne roboty, czyli roboty, które zyskują z jakiegoś tam dziwnego, trudnego do wyjaśnienia powodu niezależną osobowość podczas kiedy cała reszta wydaje się jej nie posiadać i być tylko pustymi marionetkami w rękach omniusa, A tutaj nagle dostajemy taką wtórną falę sztucznej inteligencji i nowa świadomość się rodzi, całkowicie autonomiczna, samodzielna, gdzieś w obrębie, w świecie tych maszyn, w obrębie tego świata. No więc mamy tego erazma, ale to nie jest jedyny przykład takiego samodzielnego robota, autonomicznego, myślącego. Bo mamy jeszcze inne, ale, ale mówię o Erasmie, dlatego że no on jest taki jakby. No on jest w ogóle taką wizytówką, świetną wizytówką świata robotów. On jest właściwie w sporej mierze odpowiedzialny za wiele złych rzeczy, niesympatycznych, eufemistycznie mówiąc, które, które są przypisywane robotom myślącym maszynom. To właśnie Erasm jest za nie tak naprawdę odpowiedzialny w wielu przypadkach. Właśnie dlatego, że on jakoś tam doradza, jest tą taką szarą eminencją. Można go tak postrzegać, że jest taką szarą eminencją Omniusa. I w ogóle jest to w swój sposób zabawne, że rozmowi udaje się Omniusa w ogóle niejednokrotnie samego Omniusa jakby nabrać, czy, czy jakby zmanipulować. To będzie lepsze określenie. Zmanipulować. To jest w ogóle wypadek, że, że ten aerozm cały nie, nie jest posłuszną marionetko. W ogóle nie jest... ono nawet, można odnieść wrażenie, wcale się nie czuje posłusznym, poddanym. To on się czuje... On jawi się jako istota, a o dosyć wysokim poczuciu własnej wartości. Oczywiście no nie jest na tyle nierozsądny, żeby żeby uważać, że... czy żeby mieć aspirację do, do przyjęcia władzy od Omniusa. Ale no bardziej toleruję tego Omniusa na zasadzie no dobra, mam, ja miałem takie wrażenie, odnosiłem takie wrażenie, że razem, że tolerował Omniusa, tolerował go, bo byłoby nierozsądnym się sprzeciwiać Omniusowi. To z względu na to, że Omnius miał, miał siłę większą przybicia, gdybyś chciał. No ale... Poza tym, że nie będzie się raz przeciwstawiał Omniusowi, bo byłoby to nierozsądne, no to będzie robił swoje i będzie wdrażał swoje indywidualne plany. Jakby z własnej woli, wcale nie za bardzo konsultując się z Omniusem, tylko po prostu będąc samodzielnym, korzystając z tej samodzielności pełnymi garściami. Swoją drogą ciekawa jest geneza, w jaki sposób erasmus zyskał tą swoją samodzielną świadomość czy jest zabawna na swój sposób scena, aż po prostu wpadł w którejś, w którymś momencie, wpadł do pewnej takiej rozpadliny skalnej i tam przeleżał długo, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie ile tam czasu leżał, być może wiele, wiele lat i to, że leżał tam tak długo i myślał sprawiło, że zyskał, wypracował sobie samodzielną świadomość albo sama się ona wypracowała jak to woli i to jest świetny przykład na to, że myślenie <śmianie> nie boli. <śmianie> Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do, do, do takich znamienitych skutków następstw, jak zyskanie samodzielnej świadomości, z czego zdecydowanie Erzm się ucieszył i on tego bronił, jak oka w głowie. Nie chciał tego oddać. Dlatego później mnie zdziwiło jego takie hmm, postępowanie. Ale to mniejsza, mniejsza, mniejsza, żeby nie wyprzedzać faktów i to dużo też nie mówić, nie zdradzać. W każdym razie wspominam o Erasmie, żeby żeby zaznaczyć, że yy, generalnie co ciekawe Omnius jako ta największa siła w obrębie myślących maszyn wcale nie jawił mi się jakoś yy, złowieszczym czy demonicznym bardziej erazm, zdecydowanie. On to zdecydowanie, jak był się, jak wypaczona w ogóle jest istota ze wszelkich takich wszelkich emocji, uczuć no totalnie robiąca jakieś takie rzeczy. Swoją drogą, no, można by go przyrównać do takiego demonicznego jakiegoś eksperymentatora, lekarza z obozu koncentracyjnego z czasów II wojny. To tak, tak, dosyć jest wiele, myślę, podobieństw do tego, co tam Erosm robił, wyczyniał i wymyślał. Natomiast jeżeli chodzi o Omniusa, to on jawi się bardziej takim chłodnym, starającym się o neutralność, analizatorem i takim bardziej obojętnym, skalkulowanym umysłem. Mi się omnius jakoś nie skojarzył, nie zdążył skojarzyć z tą właśnie demonicznością, czy z jakąś psychodeliczną aurą, co jest ciekawe. Kiedy już było do czynienia z jakąś psychodeliczną rzeczą, czy właśnie demoniczną, to zawsze, zawsze widać było erasma na pierwszym planie. Natomiast omnius, omnius starał się to jakoś ogarniać. I i kalkulować neutralnie. I mamy niejednokrotnie taką sytuację, że to erozm, jak już mówiłem, doradza Omniusowi i stara się go uczyć, i że sam Omnius jakby dostrzega, że erozm może pewne rzeczy bardziej rozumieć niż on sam. Dlatego w ogóle przez gro czasu zasięga jego rady, żeby zrozumieć ludzi. Um. Ciekawe, ciekawe, no. Omniós, yy, przypomina tu trochę rolę takiego yy, przestarzałego rodzica, który jest zdecydowanie nie, nie tej daty, nie tej daty, żyje w ogóle w innym świecie i potrzebuje jakiejś takiej sądy kogoś, kto będzie na bieżąco, kto będzie bardziej zorientowany, kto będzie to po prostu rozumiał i, i tylko mu przekaże efekty, żeby ten wiedział w którym kierunku pójść ze swoją całą taktyką i postępowaniem, bo o mnie to był taki hmm. prosty bardzo dla mnie taki prosty prosty kalkulator czyli czyli taka eksploatacja zasobów i, i... Hmm. jakby propaganda siebie, czyli, czyli powielanie siebie na jeszcze więcej światów, ale ja nie odnosiłem takiego wrażenia, że Omnius to robi w celu, żeby zniszczyć złą ludzkość, czy po prostu ludzkie robactwo czy coś. Jakoś tak Omnius nie był autorem, nie był mi się autorem takich słów, takiego poglądu. Bardziej czytani na to tak spoglądali. Oni mieli negatywny emocjonalny stosunek do ludzi. Razem natomiast nie miał może negatywnego stosunku do ludzi, ale był tak wypaczony w swojej kreatywności, że, że został drugim takim właśnie lekarzem, eksperymentatorem z II wojny światowej. Świetliony, takim odpowiednikiem i z jego punktu widzenia on nie robił nic złego, no ale on był, on był jakby osobą czynu, ale na, na, na taki wypaczony sposób, który ludzkość zdecydowanie, zdecydowanie interpretowała jako demoniczny i nie ma się czemu dziwić. Natomiast on sam z siebie on nie wpadał na takie pomysły, na jakie wpadał Eras. Zdecydowanie. Ja odnosiłem takie wrażenie, że Omniusowi chodzi tylko właśnie o ekspansję terytorialną i o eksploatację zasobów. I o nic więcej. Nic mniej, nic więcej. Tylko to. Um, i, I nie widziałem, nie dostrzegałem w Omniusie jakichś takich zapędów antyludzkich. Dopóki ludzie się przydawali jako yy, surowiec czy jako siła robocza to nie dostrzegałem w Omniusie jakiejś takiej maniery bardziej, bardziej takiej demonicznej. To jest ciekawe, no. Hm. Że raz na swój sposób, tak podsumowując ten temat, przerósł Omniusa. <grybujesz> I, I niejednokrotnie go zmanipulował. Tak przy okazji mówiąc. Hm. Więc, więc... Co z tymi myślącymi maszynami? No konflikt. Co z tym konfliktem całym mógłbym jeszcze powiedzieć? Mm. Albo w ogóle na temat tego, co, co mnie jeszcze ujęło, urzekło, czy zrobiło wrażenie, jeżeli chodzi o tą trilogię konkretną w Dune'ie. Ze świecie Dune'y. To narodziny legendarnych bohaterów, czyli wspomnianego Variana 3D. Um, Ibisa Ganjo czy, czy Cyriny Butler. Um, w ogóle, o właśnie, korzenie, korzenie, korzenie tego konfliktu między Atrydami, a Harkonnenami. Kiedy czytałem preludia, to ten konflikt już, już istniał. To zostało tylko pokazane w preludiach do jak ten konflikt się jeszcze bardziej zaostrzył. Ale, ale to nie były okazuje się jego takie absolutne korzenie i co ciekawe w trylogii Dżihadu dostajemy, dostajemy prawdziwe początki tego konfliktu i poznajemy taką sytuację dosyć jawiącą się dla fana diuny egzotyczną kiedy Harkonnenowie um, są pozytywni są dzielni, są heroiczni, etyczni, bohaterscy, także no, poznajemy Harkonnenów od zupełnie innej strony, zanim oni stali się tak bardzo, bardzo, bardzo negatywni, pseudoliczni wręcz. I zanim się w ogóle pokłócili, mówiąc eufemistycznie, z atrydami. co poznajemy ich już w takiej dosyć pozytywnej um, formie oraz y, kiedy jakby następuje spotkanie Harkonnena z Adhydo to jest to spotkanie przyjazne jest nawiązana przyjaźń um, i to dosyć taka honorowa przyjaźń prawdziwa i nie mógłbym rzec. No, przyjaźń między harkonynami i Atrydami no to samo sobie brzmi, jak brzmi dla każdego Pana Duny. Dosyć egzotycznie. No ale faktycznie, faktycznie dostajemy to. I nie wiem, co jest bardziej egzotyczne. Przyjaźń między harkonynami i Atrydami czy Harkonem jako bohater, etyczny bohater yy... Który jest w porządku i, i wiele dobrego zrobiono dla historii. Ha. No, dostajemy zdecydowanie te początki i, i obserwujemy, w jaki sposób doszło do tego, że, że nazwisko Harkonnen zostało tak bardzo przeklęte, czy, czy, czy splamione. Um, hmm. Na no swój sposób ciekawe. W ogóle okazuje się, że to nie było jedno wydarzenie, co też stanowiło dla mnie zaskoczenie, że to nie było jedno wydarzenie, tylko dwa. Że nazwisko Harkonnenu było tak naprawdę dwa razy splamione i pierwszy raz nie był słuszny, tylko była to po prostu manipulacja polityczna, przeinaczenie pewnych faktów, dzięki czemu ktoś, kto był bohaterem, został automatycznie okrzykniętym mianem zdrajcy i tchórza. No, bardzo zaskakujące, bo w tym miejscu dowiadujemy się, że Harkon nigdy nie zasłużył na, na ocenę, jaką mu historia dała. Dopiero później, ten, ten jakby do drugie splamienia, to też nie jest taka wcale jednoznaczna kwestia, czy to naprawdę było negatywne, no tak nie wchodząc w szczegóły, mamy niesubordynację, jako źródło tego splanienia, nazwiska niesubordynację, czyli to nieposłuszeństwo rozkazom osoby wyższej rangą pewien harkomen po prostu nie posłuchał się pewnych rozkazów pokazując tym samym niesubordynację i yy, no, powodem, do którego tak uczynił było to, że kierował się pewnym, pewnym ja wiem, uczuciami kierował się uczuciami kierował się yy, być może jakimś człowieczym odruchem jakkolwiek. to też nie jest jednoznaczne, że to nie jest wcale tak jednoznaczne że on zrobił źle dla mnie bynajmniej yy, nie jest jednoznaczne, że zrobił dobrze ale też nie jest dla mnie tak jaskrawie i, i definitywnie jednoznaczne, że, że to było złe, co zrobił. Um, nawet reakcja samego Wariana Atrydy, który był tak bardzo pozytywny, on był prezentowany właśnie jako pozytywny, honorowy, bohaterski, przedsiębiorczy, kreatywny, no w ogóle wielka, wielka postać, ale nawet, ale generalnie bardzo pozytywna. I jego reakcja i jej negatywizm względem Harkonnena, tego, co ukazał niesubordynację, ta reakcja mnie zdziwiła wielce też. I ta trochę wygląda jako na siłę wybudowane. Na siłę stworzone dla mnie. Bo jakoś mi to tak nie pasuje do, do tego, że, że oni obaj byli przyjaciółmi, bo oni też byli przyjaciółmi generalnie. No, albo przynajmniej. Mieli dosyć dobrą, pozytywną relację między sobą i nagle, nagle, jakby Worian pozwala sobie na tak, nie, tak negatywne podejście, jakby w ogóle nie rozumiał, jakby odbiło mu na punkcie tego, że tamten się nie posłuchał rozkazu i po, pokrzyżował mu mocno plany, no dobrze, to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony, Dlaczego popadać w skrajność i, no, i nie dostrzegać motywów ta, tamtego? Dlaczego... Dlaczego tak ostra reakcja? Dlaczego nie ma dyplomacji tutaj i jakby nie było żadnej przyjaźni nigdy wcześniej? Hmm. To, to też jakoś jest zagadkowe dla mnie i takie nieoczywiste i jeżeli chodzi... Rezultatem tego jest to, że jeżeli chodzi o korzenie konfliktu pomiędzy rodem Harkonnenów a atrydów, a szczególnie korzenie negatywizmu Harkonnenów, to generalnie wygląda na to, że, że ten ród został niesłusznie niesłusznie tak naprawdę splamiony, wmanipulowany bardziej przez historię w, w negatywizm, niż że sam siebie w ten negatywizm wpędził. Potem no później jest nadmienione, że że Harkonnenowie y, ugruntowywali niechęć, czy, czy, czy awersję, czy wręcz wrogość do atrydów później, w następnych pokoleniach. Właśnie przez, y, przez to, że zacierały się powody, y, powody y, tego stanu rzeczy, natomiast przybierała na sile koncentracja na konsekwencjach. Y, to po prostu zostały za, zatarte powody, a a Harkonnenowie w kolejnych pokoleniach koncentrowali się po prostu już na samym tym prostym fakcie, że atrydzi są źli, atrydzi są za wszystko winni i, a, i Harkonnenowie żyli coraz bardziej i bardziej w zgroszknieniu z jednej strony, a, a rząd zemsty w drugiej czy tej wrogości I, i to jakby sprawiło, że się zepsuli, ale smutnym jest to, że że w moim odczuciu powody tego zepsucia nie były jakieś takie naturalne, tylko, że właśnie dla mnie był to rodzaj manipulacji i nie było to dla mnie takie sprawiedliwe za bardzo, żeby żeby aż tak karać, czy piętnować, czy, czy negatywnie podchodzić do Harkonnenu za to, co, co zrobili, bo ja się spodziewałem pierwotnie tego, że Harkonnenowie po prostu coś złego naprawdę zrobili, coś, coś totalnie hmm, wypaczonego. a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, po prostu gość pokierował się sercem, kiedy być może powinien się kierować obowiązkiem. To się pokierował po prostu sercem i, i, i to czym się kierował samo w sobie nie było złe. Więc, więc no, okazuje się, że korzenie korzenie negatywizmu Harkonenów nie są wcale negatywne. I to jest zaskoczenie dla mnie. Smutna sprawa, tym bardziej, że no, jeżeli u atrydów yy, widzimy, że korzenie atrydów są szlachetne, tak jak później widzimy atrydów w późniejszych tomach czy w Sześciu Księgu, jako honorowy wielce ród, słynący z tego. No to i, I widzimy, że korzenie atrydów, czyli ten Worian atryda, no już, już to wykazywał. To, tą brawurę, odwagę, bohaterstwo i honor. No więc wiadomo, skąd, skąd się wzięła ta cała wartość czy etos atrydów. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Harkonnenów, widzimy to samo przecież. Dostrzegamy ten sam etos, bohaterstwa i honoru i etyki. U Xavier'a Harkonnena i u tego gościa nie wiem, jako się teraz nazywa, nie pamiętam właśnie co, co okazał niesubordynację widzimy to samo widzimy to samo, co dostrzegliśmy u, u Woriana, więc moglibyśmy przypuszczać że gdyby historia pozwoliła czy okoliczności pozwoliły na to Harkonnenowie mogliby rozkwitnąć do tego samego poziomu lub zbliżonego co okredzi oni mieli podobne predyspozycje, wygląda na to. Podobnej klasy nasiona stanowili, ale okazało się, że niestety inne warunki atmosferyczne padły na tą glebę, dotknęły tej gleby, na której rośli właśnie harkonenowie I niestety te nasiona zostały zepsute. Ale nie były zepsute same przez się, to były dobre nasiona, wygląda na to tylko, że po prostu zła pogoda sprawiła, że zostały wypaczone, nie mogły wyrosnąć tak pięknie i bujnie, jak atrydzi. To jest ciekawe. W swój sposób ciekawe, interesujące. Hmm. Więc, więc kolejne korzenie mamy. Mamy korzenie harkonenów, atrydów, tej całej waśni e, i negatywizmu. Kolejne zaskoczenie. Hmm. czy coś jeszcze powiem o, o tej trylogii? Generalnie mówiłem, że zrobiło na mnie, chyba wspominałem, że zrobiło na mnie wrażenie, w jaki sposób rodziły się historyczne wielkie postacie w tej trylogii, takie właśnie jak Sirina, czy Worian, czy, czy Iblis, Gangel. W ogóle bawi mnie ten koncept Świętej Trójcy, Dżihadu, wielka kapłanka Cichadu, czy um, wielki patriarcha, <grych> e, czy, czy, czy właśnie Worian. Jaki on miał tytuł? Teraz też już nie pamiętam, jaki tytuł tam przydzielono Worianowi e, później. Niemniej jednak e, ciekawe są korzenie, korzenie tych postaci i w ogóle cała ta mechanika, w jaki sposób one z, z, jednej roli przeszły w zupełnie inną. Ale z takiej skrajnie innej roli. Jak, no, Ibis Gaindżol, wiem, został, był, był kin, był, y, brygadzistą na zniewolonej ziemi. <śmiech> um. Który wcale nie, był, nie miał jakiegoś wielkiego umysłu rewolucjonisty, miał pewne dodatki, ale, ale nie były one tak bardzo wielkie. On potrzebował zachęty czy pretekstu do tego, żeby się jakoś rozkręcić, ale sam z siebie nie miał na tyle inicjatywy, żeby to zrobić. Potrzebował pretekstu, bodźca, żeby, żeby móc coś tam bardziej popsuć. Um, no już Woria na trailer to, to jeszcze gorzej, bo e, na przykład Iblis, no tak jak mówiłem, on sam siebie nie miał tej, nie miał wydawał się nie mieć woli, walki, nie, nie wydawał się nie być sam siebie jakimś buntownikiem, bardziej rozsądną osobą się jawił, która potrafi się inteligentnie dostosować e, do sytuacji. Natomiast Worian był przecież po stronie maszyn wręcz. On był w ogóle zmanipulowany, z czego sobie nie zdawał sprawy przez pewien czas. I był zupełnie po stronie maszyn, co może się wydawać bardzo zaskakujące, jak to w ogóle jest możliwe, ale jest jak najbardziej. I możemy to zrozumieć śledząc fabułę tej trylogii, i z tych właśnie dwóch y, przykładowo postaci kreują się później wielkie figury historyczne, wręcz fundamenty czy filary y, dżihadu. No to jest niesamowite. Sirina, no, Sirina jest już bardziej oczywista, bo ona, ona od początku była aktywistką bardzo przedsiębiorczą kobietą czynu. Więc no, w jej przypadku historia jej tylko pomogła uzyskać to, co było jej na rękę. Natomiast w przypadku Idlisa i Woriana to zupełnie się nie spodziewałem, że oni zostaną, nie można było się moim zdaniem spodziewać, że oni zostaną tym, kim zostali. Więc no, to obserwacja tych procesów była dla mnie dosyć interesująca tej metamorfozy, jak z jednego punktu przeobrazili się w drugi, jaka droga pomogła im to uzyskać, czy doprowadzi... nie tyle pomogła, co doprowadziła ich do tego, jak duża przepaść była pomiędzy jednym a drugim punktem. Hmm. I w ogóle do czego to doprowadziło później, bo to też jest ciekawe, takie zagadnienie potencjału człowieka jako istoty, konkretnej osobowości. Co, co, co tkwi, co śpi tam wewnątrz konkretnej osoby. Bo mamy na swój sposób Worgan i Iblis są do siebie podobni, no bo oboje byli na ziemi, oboje stali się później wielkimi bohaterami, na swój sposób ważnymi figurami historii. Oboje doznali tej wielkiej metamorfozy, tego wielkiego skoku, o którym mówię. Ale z Woryana to tylko wydobyło pozytywizm i inne jakieś tam, bardziej detalicznie można by rozpisać pozytywne, wartościowe cechy, które on ujawnił. Natomiast jeżeli chodzi o Iblisa, to on on odwrotnie, jawił się początkowo pozytywny natomiast do czego doprowadziła go ta cała metamorfoza to jest zupełnie zaskakujący obrót spraw huh. że to no tak inne oblicze bohatera trochę tak jak z Steve Holtzmanem, ale gorzej hmm. znacznie gorzej Ciekawe, ciekawe, właśnie, że, że na początku to się wydawało czymś zupełnie innym. Ciekawe jest mi obserwować tak socjologicznie, jak to zostało poprowadzone. Warian okazuje się być dobry, a Iblis no, taka niespodzianka coś zupełnie innego. Um, czyli oni oboje, jak gdyby zaprzeczyli swojemu pierwotnemu wizerunkowi, na ziemi ciekawe ciekawe zaskoczenie hmm. co dalej smaczkiem um. w ciągu powieści było dla mnie jeszcze tak powiem poznanie kogitorów zwierzy z kości słoniowej oraz poznanie hekate tajemniczej zaginionej Tytanki. To było dla mnie smaczkiem, dlatego że obie te kwestie, zanim nastąpiły w powieści, były przedstawiane jako takie mityczne, egzotyczne. Było, były co najwyżej wzmiankowane. Że o, tam jacyś kogitorzy byli i mamy jednego czy drugiego kogitora, ale generalnie. I to na nich jest generalnie koncentrowana uwaga, tylko gdzieś tam przy okazji jest wspomniane, że byli też inni, ale ci inni gdzieś tam polecieli, oddalili się w odosobnienie. I tyle, tyle o nich wiemy. Podobnie z Hekaty w którymś momencie jest co najwyżej wzmiankowane, że była jakaś tytanka, która w którymś momencie odłączyła się z tej grupy rewolucjonistów i, i słuch o niej zaginął generalnie. Uciekła i tyle. Też tyle o niej wiadomo i nic więcej. Więc jakby wykopanie tych dwóch wątków w którymś momencie, wydobycie ich na światło dzienne, było dla mnie dosyć, dosyć apetycznym smaczkiem w fabule, Że zostało to właśnie uczynione. To ja też nie będę za dużo, w ogóle nie będę nic, może nic nie powiem o tym. <śm> poza tym właśnie, że to było dla mnie miłe zaskoczenie, że sięgnięto po tak egzotyczne, takie tajemnicze jakieś koncepty, które jakoś odświerają fabułę, jak taki, taka bryza świeżego powietrza tu i ówdzie. Hmm. A co poza tym, Coś jeszcze powiem? Ja myślę, że mógłbym jeszcze wiele takich spontanicznych, różnych myśli czy wspomnień przytoczyć z tej trilogii. Może będę pomału chylił się ku zakończeniu tego wątku w dzisiejszym moliu, ale jeszcze na koniec powiem takie przemyślenie, że. Dla każdego, kto pamięta, jeżeli jesteś już po jakby lekturze tej trilogii, to przypomnij sobie, w jaki sposób Worian pokonał y, Tytanów. I, I w tym przypadku, w ogóle jakby pokonanie Tytanów, czy finalne pokonanie maszyn, miałem takie, mam takie wrażenie czasem, że że to było trochę sztuczne i naciągane, w sensie to tak łatwo poszło, skoro to mogło tak łatwo pójść, to dla, po, po, po, co było, po co był ten cały dżihad, po co tak długo było walczyć i, i się męczyć i wysilać, kiedy zostało pokazane w jednym czy w drugim punkcie, czy to w punkcie pokonania obalenia tytanów, czy to w punkcie obalenia Omniusa zostało pokazane, że można to było zrobić o wiele prościej. Wystarczyło tylko trochę determinacji i pomysłowości. To po co było, po co były te, te dekady walki? To trochę tak karykaturalnie się na to patrzy z perspektywy rozwiązań, finalnych, które, które zakończyły temat praktycznie. Te rozwiązania jawią się właśnie dla mnie tak karykaturalnymi, bo one rzucają takie karykaturalne światło na cały dżihad generalnie. Um, że można było to właśnie zrobić, skoro można to było tak zrobić, to po co to wszystko było? A... Um, takie przemyślenia. Hmm. Hmm. Może po to, żebyśmy mieli temat na te trzy domy, albo żeby pokazać, zilustrować jakąś taką nieporadność ludzkości i tego, że człowiek jest pokazać jakiś taki obraz, w którym człowiek jest zależny od jednostek od zbitnych jednostek bardziej niż, niż od y, rozpędu masy. Um. Może można pokazać mo, może, może chodzi o to, żeby pokazać, że, że człowiek jako gatunek, jako cywilizacja, um, chociaż wydaje się zewnątrz, że pędzi siłą rozpędzonej masy, to tak naprawdę za tym pędem stoją jednostki. Jednostki, które, bez których ten pęd nie byłby możliwy, nie miałby celu, sensu, być może w ogóle by nie zaistniał. Nie mógłby być też ukierunkowany właśnie, jakoś wykorzystany, zutylizowany w jakimś kreatywnym celu użytecznym. Trochę to widzimy w fabule tej trylogii właśnie, obserwując pomysły Woriana chociażby, a może przede wszystkim to trochę, czasem można się tak zastanawiać, co by ludzie zrobili bez niego. Co by ludzie zrobili bez niego? To, to jest straszny na swój sposób, że. No właśnie, że co? No właśnie, właśnie to jest straszne, jak wiele od niego zależało. Bo mogliśmy zaobserwować tu i uwiedziać z biegiem fabuły, jak. Co, ludzkość, co reszta ludzkości była skłonna lub nie była czego skłonna zrobić, bez Sforiana, czy bez Siriny wcześniej. Więc tak naprawdę mamy masy kierowane, czy inspirowane przez jednostki. Fascynujące albo straszne z drugiej strony. Jak na to spojrzeć? Hmm. Do takich filozoficznych refleksji inspiruje mnie fabuła. No ale okej. Okay, um... Hmm. myślę, że chociaż tak jak powiedziałem wiele można by jeszcze powiedzieć czy wyciągnąć takich swobodnych, spontanicznych ech, przemyśleń, czy, czy, czy wspomnień z całej fabuły tej trylogii to chciałbym już kończyć, bo się trochę zmęczyłem um, w tym klimatycznym wieczorze, czy nocy mam jeszcze do opowiedzenia pewien około książkowy smaczek w każdym razie, jeżeli chodzi o trylogię dżihadu to tak słowem podsumowania moje takie finalne wrażenia były takie, że no ja nie jestem zafascynowany tą trylogią. W którymś momencie już yy, bardzo chętnie chciałem sięgnąć po coś innego i czekałem tylko, znaczy a, aż się skończy. Po prostu cieszyła mnie perspektywa w którymś momencie całkowitego zamknięcia tematu dżihadu w um, Bo, okej, okay, no z jednej strony jest, było to rozwiązane oryginalnie i charakterystycznie, nie jeden tam ciekawy pomysł się znalazł, czy te zwroty akcji, to wszystko, ale z drugiej strony to cały ten dżihad mi się tak długo ciągnął i to nie chodzi chyba nawet o ilość stron, tylko o tą taką stagnację, o to, że przez gro czasu, to do niczego wydawało się nie prowadzić. To była taka... Um, to były takie podchody, gdzie jedna i druga strona po, podchodziły siebie wzajemnie, w taki czy inny sposób, używając takich czy innych środków, forteli, taktyk, ale wydawało się to nie prowadzić do żadnych um, wielkich zmian, w sensie takich, które by ogromnie przewaliły, czy... czy przechyliły szale, zwycięstwa na którąś ze stron. Um, nawet kiedy ludzkość tam ostro dawała do wiwatu <śmiech> o minusowi, to nadal, nadal był żywy konflikt. Nadal on był żywy. Nadal jakby ludzkość nie mogła czuć się bezpiecznie. Nadal było wiele zniewolonych planet. Um, I wcale nie wyglądało na to, że to się zmieni ale ta szala nie, nie była przychylona na tyle, żeby ludzkość mogła czuć się pewnie, że to jest tylko kwestia czasu, jak że do miósem. Więc przez, przez gro czasu to wszystko było w moim odczuciu w takim impasie. I no szczególnie jak te napędowe siły, te takie ikony dżihadu zniknęły, w którymś momencie zostały wymazane, prawie wszystkie przez autorów to ja sobie zadawałem pytanie, no i co teraz będzie, kierunku, w jakim kierunku, jak oni to w ogóle dalej poprowadzą bez tego, bez tych jednostek wybitnych, o których mówiłem, dzieląc się z tobą refleksją filozoficzną. Jak oni sobie poradzą bez wybitnych jednostek, skoro nie widać nowych, to z... trzeba było po prostu na siłę pociągnąć dalej, komuś się to na szczęście udało, ale nie mogę oprzeć się takiemu wrażeniu, że to zostało zrobione na siłę i fuksem bardziej po prostu. Gdyby nie, Worian na przykład który po prostu miał szczęście, że żył jeszcze wtedy, że, że, że był długowieczną postacią, to dzięki temu mógł jakby uratować historię, że tak powiem. Hmm. Ale co by było, gdyby nie on? I tak jak mówiłem, to jest z jednej strony straszne, z drugiej fascynujące, że. że na swój sposób rozwiązał to jeden człowiek. Hmm. No okej, okay, myślę sobie, że zostawię. zostawię ciebie z taką dawką ich wspomnień. Jeżeli będę się czuł zainspirowany, to być może zrobię jakiś sequel tego, co mi się tam jeszcze przypomni, czym bym chciał się podzielić z trylogii Dżihadu. A póki co moje plany dotyczące Dune są takie, że znowu ją odkładam. Dlatego, że ja nie czytam Dune jedna po drugiej. Ja sobie zwykle je przeplatam innymi powieściami. Więc no, po zakończeniu trylogii dżihadu postanowiłem zrobić sobie przerwę od science fiction yy, takiego ze statkami kosmosa, i kosmosem i pójść sięgnąć po coś zupełnie innego. Ale mam już w kolejce wspomnianą wcześniej Dune 7. Yy, to jest bodajże dylogia dwa tomiki. Yy, tylko zdziwiłem się dwa, no, a może to i lepiej. O, więc, no, tak jak wspominałem też wcześniej, niezmiernie mnie fascynuje, że będę mógł zapoznać się z Duną 7 o wiele szybciej niż przypuszczałem, czyli bez tego całego ogromnego zataczania koła, bez czytania całej reszty rzeczy, które Brian z Kevinem napisali. Tylko trzymając się kolejności publikacji, zacznę od diuny 7 od razu. I no to będzie ciekawy skok znowu, z powrotem do czasów sześcioksięgu, gdzie właśnie tam były, właśnie, właśnie, czcigodne macierze. Hmm. <śmiech> Ojej, to pamiętam, jak sobie wspominam ten szósty tom sześcioksięgu, to hmm, pamiętam, jak wielki to był dla mnie rozpęd akcji jak bardzo spektakularne. To robiło wrażenie na mnie. I perspektywa teraz pociągnięcia tego, kontynuacji tego mnie zdecydowanie ekscytuje. Hmm. Juna 7 przede mną. Oj oj, oj. Będzie się działo. Pozytywnie będzie się działo. Myślę. Mam nadzieję! Mam nadzieję! I, i to też jest smaczek będzie pewnie dla następnych których Molnium. A póki co właśnie chciałbym zamknąć ten temat trylogii dżihadu nazwanej oficjalnie prawdopodobnie legendami Diuny, której tomy, to tak ścisłości to Dżihad Butleriański, to jest tam pierwszy, Krucjata przeciw maszynom, to jest tam drugi, oraz Bitwa pod Korlinem, to jest tam trzeci. I te trzy tomy łącznie tworzą sobie tą trylogię, którą ja dla siebie tak zwykłem nazywać osobiście trylogiem Dżihadu. No, więc tyle kwestii Duny w dzisiejszym rozdziale Molium, a teraz mogę przejść do około książkowego smaczku i tak jak mówiłem na samym początku dzisiejszej audycji, Smaczeków dotyczy audiobooków, czyli książek słuchanych, gdzie jak niektórzy mawiają, czytasz uszami. To jest dla mnie niezmiernie fascynujące. O tym też opowiadałem w moim, Co ja skryłem, jeżeli chodzi o słuchanie, w kwestii dlaczego okazało się konkurencyjne dla mnie w temacie czytania książek, to jest dosyć, dosyć interesująca kwestia i niespodzianka i zaskoczenie w moim życiu. Dlaczego słuchanie książki okazało się konkurencyjne do czytania i co nowego i wniosło moje doświadczenie z lekturą i w jaki sposób je wzbogaciło? Też odsyłam do wcześniejszych MOLIM. W każdym razie dzisiejszym smaczkiem jest to, że mam przyjemność zaprezentować Tobie premierę projektu Poczytał mi Mako. Taki jest tytuł, taka jest nazwa tego brandu, że tak powiem. Strony internetowej, adres. Poczytał mi Mako, bez L, czyli bez polskiego znaku, czyli w sumie z Eul, poczytał mi Mako, jednym ciągiem, .blogspot.com Oczywiście w notatkach będzie adres do tej stronki, w notatkach do tego rozdziału Molium. Teraz, czym jest ten projekt? Poczytał mi Mako. Jest to katalog audiobooków nagranych przez osobę kryjącą się podnikiem Mako New. O Mako New opowiadałem w jednym z poprzednich Molium. Jest to lektor polskich audiobooków, znaczy w sensie przetłumaczonych na Polski również. Czyli czyta po polsku, a nie że sięga tylko po książki polskich autorów. Um, jest to lektor polskich audiobooków którego fenomen polega na tym że nagrywa nagrał ich już mnóstwo i robi to z klasą i polotem um, jak mówię mnóstwo to żeby to było jakieś takie bardziej namacalne to powiem, że aktualnie jest to ponad już dobrych 1400 nagrań 1400 godzin nagrań wow ponad 1400 godzin nagrań, audiobooków, pomyśl ponad 1400 godzin Co? jak to ogarnąć w ogóle, ja wiesz, myślisz, że ta audycja jest długa tak zerknę to chyba już 2,5 godziny mówię tak, chyba tak, i myślisz, że molium jest długie ponad 1400 godzin, bracie lub siostro. Wow. No nie, nie, nie. Nie zamierzam i nie chciałbym tak długiego odcinka moim publikować. <śmiech> ale, ale ponad 400 godzin nagranych audiobooków robi na mnie wrażenie. I daje mi ogromny entuzjazm i fascynację, dlatego, że ten konkretny lektor w moim odczuciu nagrywa dosyć profesjonalnie, dosyć udanie, tak jak powiedziałem, z klasą po prostu. ma, Ja mówię z klasą dlatego, że mi się tak kojarzy jego styl. Myślę, że, znaczy właściwie wiem, że nie każdemu on się podoba. To jest kwestia oczywiście indywidualnego gustu. Niemniej jednak jeżeli chodzi o mnie, to ten jego styl, sposób w jaki on czyta książki mi przypadł do gustu od pierwszego słuchania. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o osobie tego lektora, to zapraszam serdecznie do jednego z poprzednich rozdziałów Molium, gdzie cały blok tematyczny poświęcam Mako New. Tam opowiadam dokładnie, w konkretach, w szczegółach, dlaczego mi się podoba to, w jaki sposób Mako czyta książki i co czyta. A teraz dla, dla przypomnienia akurat mogę powiedzieć tak pokrótce co czyta, bo to jest w ogóle ciekawe. Mako czyta science fiction i fantasy głównie, nie tylko, ciekawe, znajdzie się niejedna pozycja zupełnie inna niż science fiction i fantasy w jego sertymencie. Niemniej jednak science fiction i fantasy dominują w tym, co on nagrywa i co ciekawe, nagrywa e, częstokroć całymi seriami, znajdziemy całe serie... E, jakiejś tam jego dorobku, czyli właśnie między innymi Dune. Tak, właśnie Mako nagrał sześcioksiąg Dune Franka Helberta oraz pozostałe tomy napisane przez Briana i Kevina, których jest przecież trochę w cudzysłowie. Sporo, sporo. No To wszystko, co zostało w Polsce wydane, chyba wszystko, Mako nagrał. Jeżeli chodzi o Dune, Um, co ciekawe taki nawet smaczek to, że część rzeczy mógł nagrać nawet zanim się pojawi w Polsce, była w którymś momencie nawet szansa na to, że, że coś tam zdąży nagrać um, zanim się pojawi w Polsce, ale Rebis wyprzedził, wyprzedził Mako i w którymś momencie po prostu... Um, Chociaż nie wiem dokładnie, jak to było, czy, czy Mako nagrywał z własnego tłumaczenia tamtą tam książkę, czy nie. Ale to jest Taka dygresja, ale po prostu Mako tłumaczył jeden z tomów późniejszych, konkretnie Zgromadzenie żeńskie, Juny, tłumaczył w czasie, kiedy jeszcze nie było oficjalnego y, tłumaczenia wydanego przez Rebis. Y, no więc y, wtedy to wyglądało tak, że Mako przetłumaczył to pierwszy, ale Rebis Wyprzedził, wyprzedził, więc nie było potrzeby już tego robić. No ale dobrze, nie, nie wnikając w taką jakby hermetyczną dygresję dotyczącą pracy MAKO, co jest niesamowite w jego inicjatywie, to właśnie to, że on to robi hobbystycznie, niekomercyjnie zupełnie, czyli za darmo nagrywa. No szmat pracy przecież, szmat pracy. Kawał dobrej roboty i, i jak tego słuchasz, to no Możesz odnieść wrażenie, że to jest robione, no, że, że, że się po prostu człowiek przykłada do tego, co robi. I że jeszcze to robi właśnie z, taką, z takim klimatem, z charakterem, który nierzadko pasuje bardzo do, można, można odkryć, że nierzadko pasuje bardzo do treści. Ja miałam takie wyraźne odczucie słuchając Dune w wykonaniu Mako, ale wiem, że ludzie mają też takie odczucia słuchając innych książek w jego wydaniu. Na przykład aktualnie słucham Waldenu, Henry'ego Toro i to jest zupełnie inna literatura, to jest eseistyka filozoficzna amerykańska i w tejże pozycji tyl Mako mi pasuje równie dobrze, co do Dune. Praktycznie ta jego podniosłość swoista, czy, czy wręcz medytacyjność, hmm, akcentowanie, które no, nie jest bezmyślne, czy nie jest płaskie, tylko praktycznie da się odczuć, że, że Mako oddaje, przynajmniej ma intencję, sensowną, sensownie mu się udaje, to oddawanie hmm, znaczeń tego, co czyta, no to jak to wszystko weźmiesz teraz razem, zbierzesz, to zyskujesz doświadczenie epickie, niemalże no, no takiej lektury z klasą właśnie, um, takiej taki lektury na poziomie, gdzie lektor um, z jednej strony nie, nie wypyka się na, na przedni plan, jak przy, przy grze aktorskiej czy słowiskach. Um, nie zabiera za dużo swojej uwagi tą grą aktorską, a z drugiej strony nie jest płaski, tak jak już powiedziałem, czy jest takim godnym nośnikiem słowa pisanego. Jest godnym nośnikiem. Dobrze je przekazuje, godnie. To, to jest dobre słowo, klucz moim zdaniem. Godnie. Dlatego, że świetnie akcentuje. No i ten właśnie styl, ten taki styl podniosłości, medytacyjności, taki, taki klimat, klimat, po prostu klimat dla mnie, no, rewelacja. Mi to bardzo trafia w gust. I teraz te jego ponad 1400 godzin nagrań, zróżnicowanych pozycji, w sporej mierze, science fiction fantasy, wielkie cykle, takie jak Diola, nie tylko, bo mamy też Um, Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mamy mamy też inne typy. Mamy przecież książki Simowa. No to już w ogóle wypas, dlatego że znalazły się tam cykle Fundacja, cykle Robotach, y, Imperium Galaktycznym. No sporo tego. Ja kiedyś myślałem, że Isaac Asimow to tylko trzy książeczki. Haha. Też o tym w moim kiedyś opowiadałem. A tutaj całe bogactwo książek Simowa u O, jest. Wow. Pięknie. Plus jeszcze inne cykle, na przykład ta znana dosyć Gra o Tron, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o książki, to jest częścią większego cyklu, um, który też tam u Mako jest. jest. Są też inne cykle. Jest Odyseja Kosmiczna, o której być może słyszałeś lub słyszałaś, która to Odyseja Kosmiczna, co ciekawe, myślałem, że to jest tylko jedna książka, może dwie co najwyżej. Okazuje się, że jest ich więcej. Um, miłe zaskoczenie i duże dla mnie. I wielce mnie to inspiruje do osiągnięcia. Po to, to. w każdym razie wracając do tych 1400 ponad godzin nagrań tej klasy. <grym> to Postanowiłem stworzyć, czy, czy wyjść z inicjatywą takiego projektu, który mógłby zilustrować jakby te 1400 ponad godzin inicjatywy MACO, który mógłby je zilustrować i zorganizować, usystematyzować w jakiś sposób w formie takiego katalogu, zawierając to wszystko w formie takiego wirtualnego, interaktywnego katalogu audiobooków w formie strony internetowej, która jeżeli ją odwiedzisz może przypominać sobie bloga i na tejże stronie znajdziesz wszystkie te audiobooki posegregowane w różne cykle, serie wydawnicze których tam trochę jest, tak jak wspominałem są cykle i cykle wewnątrz cykli, tak jak choćby Diuma, tak jak powiedziałem, że ta trylogia dżihadu, przecież ona jest wewnątrz większego uniwersum całej Duny jako takiej, gdzie mamy inne podcykle, mamy ten sześcioksiąg, mamy inne mamy inne trylogie, dylogie, tetralogie i, i to wszystko. Podobnie u Iza Kasimowa, podobnie Star Wars y, są wewnętrzne jakieś podcykle, czyli w gwiazdnych Wojnach i jeszcze inne tam. <śmiech> Sporo tego, skomplikowanie brzmi, ale... Projekt Poczytał Mimako, którego nazwa zresztą nawiązuje do bloga macierzystego Mako ze jego strony takiej domowej jakby internetowej, której nazwa, tytuł jest Poczytaj Mimako", Poczytaj Mimako", co znowu się z nawiązaniem do starej marki Poczytaj mi Mamo, to że niektórzy pamiętają. W każdym razie projekt Poczytał Mimako, um, zbiera... Sobie, nie tylko zbiera w sobie te wszystkie rzeczy, które Mako nagrał i nagrywa, ale również y, grupuje je, y, starając się wychodzić czytelnikowi naprzeciw, w orientowaniu się, co jest czym, co jest częścią czegoś większego, no, większej jakiejś całości, a co jest tylko, tylko w sobie pojedynczą książką, pojedynczą, stacjonarną, taką autonomiczną powieścią, jak się w tym wszystkim połapać, gdzie dana książka jest umiejscowiona w obrębie jednego cyklu, hierarchicznie, chronologicznie, jakkolwiek na to spojrzeć, jak to ogarnąć? No, z projektem, z tym projektem będziesz wiedział, czy wiedziała, jak to ogarnąć. On po to powstał i jeżeli możemy to jakoś usprawnić żeby to było jeszcze bardziej jasne, to jestem otwarty na wszelkie propozycje czy sugestie. Generalnie zamierzenie było i jest takie żeby projekt jak najbardziej przybliżał Tobie te audiobooki oraz orientację w ich obrębie, czyli właśnie co jest w tym, gdzie leży, w jakim cyklu, w jakiej kolejności to czytać, w jakiej kolejności to chwycić, ogarnąć, e, czy tylko jedna kolejność jest słuszna, czy może można to czytać jeszcze w jakiejś innej kolejności, bo okazuje się, że można. Um, hmm. Co zostało już nagrane w obrębie? określonych cykli, a co jeszcze nie. Czego możemy się nagrania spodziewać w przyszłości przez Mako? E, co podają nasze źródła? Że będzie nagrane przez niego. E, o czym w ogóle dane książki są mniej więcej? Jakiś taki zarys fabuły? O czym to jest? E, z czym to się je? Żebyśmy mogli stwierdzić, czy to ma szansę być w naszym guście, czy nie? Czy, czy jest sens dawać temu szansę? W ogóle? Hmm... No i, no, i jakby taki dostęp bezpośredni do pobrania tego, z, bezpośrednio z nielimitowanych źródeł, czyli bez żadnych tam limitów transferu, tak jak nie mamy na chomikach czy gdzie indziej jakieś limity. Z żadnych limitów nie mamy. Można ściągać te audiobooki bezpośrednio z a. Czyli z takiego źródła, którym projekt dysponuje. A niedługo być może też będzie jeszcze jeden. Jeszcze jeden serwer, czyli będzie mirror, będzie można ściągać do wyboru do koloru, z różnych miejsc. Ale co ważne, właściwie najważniejsze, jeżeli chodzi o ściąganie tych audiobooków, to to, że, że jest to jakby ściąganie bez żadnych limitów, czyli totalnie darmowe, totalnie nieograniczone. No, po prostu możesz obcować którą Możesz doznawać wartościowej literatury bez skrępowania. No i z klasą. Z klasą przede wszystkim. Dostarczaną dzięki osobie Mako i jego inicjatywie niezmiennie podejmowanej. Imponującej, no imponującej. I to imponuje i robi wrażenie. Łasic przyszedł na koniec moim dzisiaj. Tradycyjnie mi pomiałknąć. No ale dobra. Co jeszcze o projekcie? Projekt... Jest świeży, nowy i młody, niedawno, nie tak dawno zainaugurowany temu i jest już właściwie up-to-date, czyli jest już aktualny, czyli jest wprowadzona do niego cała baza dotychczasowo nagranych pozycji przez Mako. Jest na bieżąco z tym, co się najnowszego ukazało, a co się najnowszego ukazało, tak przy okazji, jeżeli chodzi o czas nagrywania tej audycji, to, to w czasie nagrywania tej audycji najnowsze rzeczy nagrane przez makro to będzie Odyseja Kosmiczna 2010. Tak myślę. Oraz, czyli drugi tom właściwie, według, dzięki projektowi dowiesz się, że ta odyseja jest drugim tomem serii Odyseja Kosmiczna, który liczy sobie łącznie cztery. Co bardzo, bardzo ciekawe. Cztery książkowe tomy. Um, a wcześniej, wcześniej, wcześniej, następne jakieś książki. Yy, zaraz, zaraz, zaraz. Świeca na wietrze. To jest y, chyba ostatni tom. Był sobie raz na zawsze król takiego cyklu um, pewnej takiej wersji autorskiej, legend artywiański. Hmm ciekawa sprawa, mamy kolejny cykl, w ogóle ja lubię bardzo te cykle całe dostarczane przez Marką, w sensie móc, móc doznać cyklu całego, przeczytanego, przeczytanego przez jednego i tego samego lektora, To jest piękne wtedy się o wiele lepiej słucha, bo nie trzeba się od nowa przyzwyczajać, ja na przykład jak znaczy miałem taki cykl już w życiu książek które niektóre części czytali inni lektorzy i to było dosyć takie troszeczkę konsternujące doświadczenie dla mnie, bo na swój sposób, pomimo, że doskonale znałem fabułę i to niby był logiczny ciąg dalszy, to potrzebowałem się od nowo przyzwyczajać do, do głosu, do sposobu czytania lektora, w jaki sposób oddaję poszczególnych bohaterów, czy nawet w niektórych przypadkach zupełnie inaczej lektor dany czy wymawiał czy. I imiona tych, tychże bohaterów też w ogóle było konsternujące. A tutaj mamy jednego i tego samego lektora, co można bardzo docenić po takich doświadczeniach jako właśnie taką zunifikowaną, spójną formę całości. Dlatego jest niezmiernie istotną wartością, moim zdaniem, że Mako nagrywa również całe serie, całe cykle dzięki czemu nie tylko dostajemy jakby doświadczenie dobrej lektury, ale całość, całość wielką, no praktycznie obfitość dostajemy. Każdy zainteresowany czytelnik dostaje obfitość tej lektury. Jeżeli zagustuje w jakiejś serii, no to ma praktycznie cały, cały cykl dostępny, który albo już jest gotowy, albo będzie. albo będzie. I kto tam wie, po co jeszcze ma sięgnie, po które jakieś tam inne pozycje. A jeżeli ktoś chce odpocząć od cykli mniejszych, większych, SAG, no to ma niejedną pozycję, taką stacjonarną, pojedynczą, w bardzo różnych gatunków, dostępną również w jego asortymencie. Tak jak mówiłem, ja na przykład słucham aktualnie owej eseistyki filozoficznej amerykańskiej Henry'ego Toro. Taka dziwna książka, że to w żartu bliżej mówiąc, ale mądra i bardzo chętnie po nią sięgnę jako temat do jednego z kolejnych molin, gdyż mam już zapisaną dosyć taką treściwą paczkę cytatów z tegoż Waldenu, o których będę się rozpowiadał, rozgadywał w Molium, bardzo chętnie, bardzo przyjemnie. Bardzo inspirujące dla mnie cytaty, myśli błyskotliwe. Hmm. Entuzjazmem mnie napała perspektywa opowiedzenia tobie o nich. No ale to gdzieś tam w, przyszłości, w planach. Jest to jedna z pozycji nagranych przez Mako. Walden Henry Gatoro. Jest jeszcze wiele innych takich pojedynczych, stacjonarnych. Jest w czym wybierać. A co ciekawe, dzięki stronie poczytał mi Mako, dzięki temu katalogowi audiobooków, można się poczuć zainspirowanym do lektury tych książek. Ja wcześniej, kiedy nie wiedziałem o czym te książki są, za bardzo, to Niewiele kojarzyłem. Nie za bardzo mi się też chciało szukać opisów gdzieś na stronach internetowych czy na Google. Um. I generalnie Mako mi się kojarzył po prostu z Duną, Pomimo tego, że wiedziałem, że on tam inne rzeczy nagrywa, to, to głównie mi się kojarzył z Duną i niewiele wybierałem innych rzeczy. Natomiast z, z jego asortymentu niewiele wybierałem innych. Natomiast po jakby kiedy sobie tak pobuszowałem po tej stronie poczytał Mi Mako z opisami fabuły niekiedy nawet czytając notki, które sam Mako napisał o, o tych pozycjach na swoim blogu które to notki, część z nich się znajduje na stronie poczytał Mi Mako to poczułem się namacalnie zainspirowany do, do tego żeby po tej książki sięgnąć, po więcej niż po po prostu um. No jest to dosyć, dosyć, dosyć ciekawe dla mnie, że ta strona potrafi inspirować skutecznie i zachęcić do lektury. Być może Ciebie również być może Ciebie również tak zachęci, zainspiruje, a, a na pewno może ona pomóc, tak jak mówiłem, w zorientowaniu się w tym wszystkim, żeby to jakoś ogarnąć, co czym jest, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, że coś jest częścią większej całości, jeżeli jest i w jakiej kolejności to czytać. A ile tego tak naprawdę istnieje. Można się wielokrotnie zaskoczyć bardzo mile. Ja już opowiadałem w moim, że niejednokrotnie w życiu się bardzo mile zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, że dana książka jest częścią większej całości. Hm. To był dla mnie jak wow. Tak miałem z książkami zakaz z fundacją. Podajże, ale tak miałem z no przecież. Tak miałem jeszcze z innymi, innymi rzeczami. Także. Także yy, miło jest mi poinformować czy poinformować Ciebie o premierze tego projektu, zaprezentować sobie ów pod adresem poczytalimako.blogspot.com projekt który jest do Twojej dyspozycji żeby wnosić w Twoje życie wartościowe doświadczenie literackie w formie audio przyjemne, bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek samodzielnych researchów, googlowania itd. i Projekt ma dostarczać tobie jak najwięcej informacji w jednym miejscu od razu pod ręką na tacy, po to powstał, żeby nie trzeba było się wysilać, tylko żeby było można od razu stwierdzić co czym jest i w jak najbardziej wiarygodnym stopniu sobie coś po prostu dobrać dla siebie. Hmm. Ciągnąć i posłuchać. Więc, więc myślę sobie, że dzisiaj ten smaczek jest krótszy. Chyba. W porównaniu z innymi smaczkami z poprzednich rozdziałów Molnium. Ale jest on dosyć o dużym potencjale, tak przypuszczam. Tak sądzę, ja jestem pewien, że on ma duży, duży potencjał. Chodzę mi po głowie jeszcze inne plany, jeżeli chodzi o ten projekt. Dowiedziałam się niedawno na przykład o innych polskich lektorach, o innych osobach w Polsce, a może i nie w Polsce, które nagrywają po polsku audiobooki, które mają podobną inicjatywę jak Mako. To w ogóle mnie zaskoczyło, bo już odkrycie Mako było dla mnie takim efektem wow, to kosmicznym, totalnie. A tutaj się okazuje, że są też inni którzy również sporo nagrywają. Też nagrywają jakieś cykle, czy cały uniwersum. No, no, no. Hmm. Ja dopiero jestem na świeżo bardzo z tą informacją, z tą nowiną, że są inni. Zaczynam się z nimi zapoznawać. i Jakoś się spajać z tą świadomością. <grafię> ekscytacją pozytywną. Także wow. no Więcej takich osób, więcej. Ja chylę czoła i bardzo doceniam takie inicjatywy że są osoby, które to robią, robią to niekomercyjnie, dla... wnosząc mnóstwo wartości, wnosząc mnóstwo wartości w życie innych ludzi, którzy lubią, którzy słuchają audiobooków z bardzo różnych przyczyn, czy po prostu lubią, czy po prostu nie gustują w czytaniu wzrokowym, albo może wzroki nie pozwala na czytanie książek, Albo może dane książki nie są dostępne dla nich, żeby je kupić, albo nie są już w ogóle sprzedawane. No i można sobie powodu wymyśleć całą serię. Generalnie można zostać wielbicielem audiobooków i bardzo wielu powodów. Chociażby nawet z takiego powodu, że czas na słuchanie, znaczy na czytanie książki w formie słuchanej ma się tylko na przykład po drodze do pracy szkoły, czy, czy coś podobnego, gdzie no nie za bardzo może być wygodnym trzymanie książki na kolanach. Może się okazać, że nawet w trakcie joggingu, czy spaceru może być o wiele wygodniej po prostu słuchać książki, niż trzymać w dłoniach. Więc ta audiobówki to hmm, jest taki dosyć użyteczny wynalazek w moim odczuciu. Okay, myślę sobie, że to będzie wszystko na dzisiejszy rozdział MOLIUM w Mola książkowego. Dzisiejszy epizod był dedykowany trylogii dżihadu, tak to będę nadal nazywał sobie, po swojemu, trylogii dżihadu w obrębie uniwersum Dune oraz projektowi poczytał mi Box.com, czyli katalogowi audiobooków nagrywanych przez Mako New nowe przedsięwzięcie, niedawno mające swoją premierę. Hmm. I w tym punkcie chciałbym podziękować Tobie za uwagę, za cały czas spędzony z moim w ósmym, życząc Tobie przyjemnej nocy, według mojego czasu, lokalnego, albo przyjemnego poranka, albo minionego dnia. Hmm. Zapraszając do odsłuchania kolejnego rozdziału Moriu, mówił Thomas T.J. Lee.